Witamy Was w metalowym odcinku podcastu Złoty Tron. <laughs> A dla tych, co nie zrozumieli, witamy Was w siódmym odcinku podcastu Złoty Tron. Przed Wami Zigi, Vincent i Szwagier. Zapraszamy. Na sam początek, jak zawsze, mały update, mała aktualizacja tego, co się dzieje na naszych warsztatach hobbystycznych. Zacznijmy może od wincu. Ty na więcej chyba z nas w tym miesiącu zrobiłeś, w tym okresie, więc może podzielisz się swoimi dokonaniami. Do, dokona do moich osiągnięć należy. <średencji> w mi sobie Moje mocne strony to. E, zrobiłem drop poda dla moich trzydziestkowych Nightlordów, e, udało mi się tam m, gdzieś wyciągnąć, miałem takie, kiedyś zamawiałem sobie drzwi do Rhinosa, e, dwie pary m, dla Nightlordów i przez przypadek dostałem e, drzwi do Rhinosa i dostałem drzwi do Landraidera, których nie potrzebowałem, więc udało mi się wyciąć te wszystkie ikonki, e, tej nastromiańskiej czaszki ze skrzydłami mm -hmm. A i przykleić po prostu na, na takim zwykłym y, drop podzie, który można sobie kupić w, z od GW. A myślałem, że kupiłeś Land Ridera, dostałeś drzwiчки. Do, do kompletu kupiłeś Land Raidera. Nie, Land Raidera a, akurat, akurat tego już ma. Drop pod konwertować? To jest taki normalny ten. Y, to jest zwykły drop pod, bo w, w 30 każdy logi, Legend może mieć drop zwykłe. zwykłe dla, takie... dla, wybranych, dla wybranych jednostek, y, hmm. dla weteranów czy coś takiego, ja akurat sobie robię ten y, Terror Assault, i tam jest taka zasada. Klo, coś tam, coś tam i po prostu dla terror składów możesz jako transport wziąć. Czyli mówisz o formacji, której za chwilę nie będzie. <grym <grym <grym nie w 30, 30 na razie. 30 dojdzie, dojdziemy do, tak do tego, jak się ma nowa edycja do, do tak chorus Heresy więc o tym pogadamy. No ale tak czy tak, na razie mam na razie mam e, drop -poda. myślę, że nawet jeśli to nie wycofają tego, za dużo graczy mam po prostu e, droppody. E, i, I tyle. I w sumie, nie, przepraszam, jeszcze zrobiłem trzech raptorów, może mi się ich dzisiaj wieczorem uda dokończyć. Jeden jest już tak na 90% gotowy, wystarczy. A do zrobienia masz jeszcze hashtag highlight runfangiem. Tak, jak zawsze. Nienawidzę tego robić. A, I dwóch raptorów jeszcze zrobiłem z bronią specjalną, jeden z meltą, drugi jest z miataczem ognia. A, wybór broni przypadkowy, po prostu akurat to miałem, złapałem pierwszą lepszą wypraskę z tego, z Karta i akurat to było na tej pracy, bez. Yy, w nadgarskach. Bo w 30 raptory mogłem mieć chyba tylko ze Special Weapons flamery Natomiast jak gram w 40 to zazwyczaj raptorom daję melty, więc yy, żebym mógł sobie mieć różne opcje <grym> Ey, jednemu brakuje głowy <grym> więc może mu dzisiaj tą głowę zdążę zrobić i muszę im jeszcze doczepić plecaki. Ale wszystko już jest pomalowane. W głównych kolorach, łosze i tak dalej. Także został mój kochany Runfang I, I tyle, w sumie cztery modele. A co w ogóle? Z racji przygotowań do ślubu, ślubu i wesela w ciągu ostatniego miesiąca udało wyjazdu mi się. Miodowego. I wyjazdu, tak, na tydzień. Chociaż wyjazd na tydzień miodowy też miał swój aspekt hobbystyczny. Eee, w każdym razie przez to, że tyle się działo w życiu, no to czasu było jakby troszkę mniej na malowanie, ale co się udało tam wycisnąć z paru wieczorów, to wycisnąłem. Eee, z rzeczy, które pomalowałem, będę się wspomagał pomocą naukową w postaci notatnika. Eee, skończyłem oddział Asoltów eee, z drugiej kompanii Ultramarinsu, siódmy oddział e, sierżanta Uliusa Syksjona jest już gotowy w pełnym składzie 10-osobowym wszyscy mają plecaczki z magnesami czyli można im dać zwykłe plecaczki można im jumpaki dać co dalej teren, który w poprzednim odcinku miałem lekko napoczęty jest już w tym momencie do końca sklejony okay. znaczy no, zapodkładowany na czarno Yy, będzie, będzie malowany w czasie najbliższym, na ja dokupię sobie farbkę oliwkową, od której zaczynam, malowanie już mi się kończy. Yy, oprócz tego zrobiłem jeszcze drugi teren, taki fragment muru inspirowany Dawn of dwójką, praktycznie żywcem wzięty. Yy, z jedną taką opcją, że fragment tego terenu jest zdejmowalny i w środku jest taka mała komora, w której będę trzymał wszystkie elementy magnesowane, czyli bronie do Razorbacków, jeżeli te Razorbacki wystawiam jako rajnosy, no to żeby to mi się nie walało gdzieś tam po półce, to żeby było w środku. Plecaczki zapasowe do postaci, bronie, specjalne bronie ciężkie, które nie są w danym momencie założone, żeby to wszystko było w jednym miejscu. No bo jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że one stoją przy Twojej małej ekspozycji figurek, więc żeby te wszystkie magnesowane rzeczy nie leżały po kątach gdzieś tam. Bo możesz ładnie tutaj sobie schować. Nie Dokładnie. Okay. I też do transportu kiedyś gdzieś, jak będę gdzieś chodził, na przykład, nie wiem, to jak będę brał tereny i figurki, to można to schować tak, żeby nie, nie, nie wyleciało. E, czyli tak. To tyle, jeśli chodzi o budyneczki. E, skończyłem kill team World Bearersów do Shadow War Armageddon. E, pięciu. A nie mówiłeś o tym w poprzednim odcinku? Mówiłem chyba, że zacząłem ich. Tak. tak. E, okay. Byli sklejeni, wydaje mi się, wtedy zgodnie z planem to są Wordberersi mają kalkomanie, skalta niestety mój aparat na tyle kiepsko rozróżnia odcienie czerwieni i ciemnej czerwieni, że są ledwo widoczne chyba na tym zdjęciu, które teraz widzicie, te kalkomanie ale możecie wierzyć, że tam są no i co jeszcze? pomalowałem jednego skauta do Black Templarów, skauta czy Neofite jak kto woli który będzie podwójnego użytku, będzie do 40 jako część oddziału Crusaderów i będzie do Armagedonu yy, jako, jako członek Kill teamu i też rączkiem ma na magnesach można mu dać Close Combat Weapon z bold Pistolem albo sniperkę, w zależności od tego jak go używamy. No i taki jest plan do wszystkich tych Shadow Warowych figurek żeby w, w obliczu tego, że w czasie kampanii oni na pewno będą zmieniać wyposażenie dobrze jak to wszystko jest na magnesach. Tak. Yy. I tyle. To jest, to jest tyle z mojego warsztatu, czyli podsumowując, to jest pięciu Watbearersów, szósty Black Templar, sześciu chłopaków pomalowanych, jeden budynek sklejony, pomalowany do końca, jeden budynek w podkładzie. Może mało, może dużo, nie jest źle, biorąc pod uwagę, ile tego wszystkiego było. No hmm. No ja powiem szczerze, że nie pomalowałem żadnego modelu. Zupełnie ani jednego modelu nie tknąłem farbą, poza tym, że znaczy, no, dwie rzeczy mi w tym przeszkodziły. Przede wszystkim budowałem te tereny do Shadow War Armageddon, które widzicie i które widzieliście parę razy już na blogu. I też je malowałeś, więc można powiedzieć, że... No tak, tak, ale mówię o modelu, w sensie figurki, w sensie no tak. no orka, tyranita, okay, okay. tak. E, natomiast te, terenowo tak, e, pomalowałem kilka, kilka, chciałem powiedzieć kilkanaście, kilka puszek, chyba z 6 czy 7 puszek już pomalowałem. Bardzo dużo jest w takim stadium, w, w kolorach bazowych i właściwie jeszcze dwa dni i będą wszystkie tereny gotowe, będę mógł cały stół zapełnić sobie swoimi własnymi terenami śmieciowymi, jak to nazywam po one są ze wszystkiego, co tylko można no i bardzo dużo czasu mi zajmuje, niestety, albo stety codzienne robienie odcinka z nowościami odnośnie ósmej edycji, ale o tym do ósmej edycji zaraz jeszcze porozmawiamy, natomiast tu zajmuje mi tak dużo czasu, że no niestety nie ma czasu usiąść i wziąć pędzla w rękę, po prostu no, a Przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, to co napomknąłem, że wyjazd do Słowenii, którą polecam gorąco jest sam jak w bajce na naszą podróż poślubną, miał też jedno popołudnie poświęcone na hobby, to znaczy wyszukałem sobie na stronie Games Workshopu, tam gdzie jest wyszukiwarka sklepów, sklep w Lublanie. Nie Games Workshopu, bo najbliższy Games był dopiero w Klagenfurcie w Austrii, ale FLGS, czyli Friendly Local Gaming Store podskoczyliśmy tam i sobie zakupiłem dwa boksy dewastatorów space marine'owych żeby mieć pełny zestaw broni bo w każdym boksie każda ciężka broń występuje dwa razy, czyli jak mamy dwa boksy to jest cztery razy każda broń. i tych dewastatorów o czym też zapomniałem powiedzieć zacząłem już malować trzech jest już w kolorach bazowych i już zaczynałem ostatnio robić highlight'y na zbroi niebieskie Także to też, to jest, to jest w sumie pierwsze w kolejności, co będę robił, żeby teraz dobić tych 10 dewastatorów z tym samym mieć gotową demi-company, która pewnie nie będzie już legalną formacją w ósmej edycji. Tak, ja. Ale nie szkodzi, no jest, jest to flafowe, tak? pół, pół jest. kompania jest, jest flafowa i zawsze, zawsze będzie spoko. No i ładnie się na półce też prezentuje. Z pewnością. No tak swoją drogą, troszeczkę e, już zahaczając o, może o ósmą, skoro znika, to, bo ta formacja znika, tak? No, ogólnie, formacji. ogólnie formacja tak. jako formacja znika, ale może będą nowe ze foki może jako nowy fok, będzie coś w stylu... Dokładnie, e... że będziesz musiał mieć jeden oddział z tego, jeden oddział z tego, jeden oddział z tego, jeden oddział z tego, jeden... O, i, po jednym oddziale ze wszystkiego i każdy z tych będzie musiał mieć na przykład w połowie, nie będziemy mógł powiedzieć więcej niż połowę ludków na przykład, nie? Na przykład. I to, on, nie demi musi mieć... demi to jest... Znaczy, Demikompany nie ustala liczebności poszczególnych i, i, i, i, Możesz, i, i, możesz i, i, Trzy taktykale, y, to są tylko i wyłącznie taktykal składy mogą być. Y, jeden fast attack i jeden heavy support. W fast attack możesz mieć asaltów, motorników albo asalt bike, no, tak albo jest. centurionów asaltowych. Mhm. A w Heavy supportie możesz mieć Devastatorów, albo Centurionów Devastatorów. No to takie. wystarczy, takie, o, o, wzglęcie, że musisz mieć tylko po, po jednym... Nawet po, w tych przykład. przykładowych fokach, które już wypuścili, był Batalion, chyba to się nazywało, gdzie było 2 y, do 6 trupsów, 0 do 3 y, heavy, heavy support'ów, 0 do 3 facet'ów i tak dalej. Zresztą hmm. nawet używając ich, też będzie można wystawić te figurki. Ale o ósmej edycji porozmawiamy. Zaraz po tym, jak przejrzymy sobie White Warfa, której obchodzi swoje 40. urodziny. White Dwarf jako magazyn, oczywiście. No, także zapraszamy za. Momencik. 3 sekundy po GB. Dobrze, słuchajcie, no. Nowy White Dwarf jest rocznicowym wydaniem. Jest celebracją 40 lat tego czasu pisma. Co jest wynikiem bardzo imponującym, no nie oszukujmy się. No. Nie licząc jakichś gigantów e, publicystycznych typu jakiś Time Magazine albo, albo coś takiego, no to y, w naszej tej niszy, e, właściwie to jest nisza w niszy, w niszy, w niszy, bo jest ogół nerdów, w nerdach są gracze towarzyscy, w graczach towarzyskich mamy planszówkowców, miniaturkowców i tak dalej, gdzieś tam głęboko jesteśmy my, którzy zajmujemy się hobby games workshopu. I to jest magazyn de dedykowany właściwie tylko dla ludzi, którzy grają w rzeczy Games Workshop'u. Bo jak to gracie jest. we Flames of War czy jakiekolwiek inne miniaturkowce, to to już nie jest magazyn dla Was. To nie magazyn. I magazyn, który ma tak wąski target, jeżeli potrafił się utrzymać 40 lat, no to jest, jest to godne nie, nie, nie, jest, nie jest to tanie pismo? No nie jest to tanie. W momencie jak było tanie, bo kosztowało 12 zł, to było, to było kiepskie i było właściwie katalogiem reklamowym, co, co nowego rysku, koszulkę, wypełniliśmy. Tego, tak. Zero prawie artykułów, tylko reklamy. Tak. tak, Dla tych, którzy nie wiedzą, w ogóle magazyn White World to tam zaczyna się w, od 1977 roku. Tak? To jest w ogóle lata, prehistoria zupełnie, zanim jeszcze no, każdy, no, każdy z nas się urodził dużo przed nami i po prostu to, ten magazyn w ogóle był założony przez dwóch ludków, Jana Livingstone'a i już nie pamiętam drugiego Gostka, nie pamiętam drugiego... Założyciela numer dwa Tak, założyciela numer 2, nie, nie pamiętam, ale Jan Livingstone jest najważniejszy tutaj i oni w ogóle na początku nie robili żadnych gier, bo Wide Wars nie było o grach, które robią, tylko o grach, które sprowadzają, oni w ogóle handlowali grami i mieli swój mail order i po prostu mieli co dwumiesięczny co dwumiesięczny magazyn także White Dwarf przeistoczył się z magazynu o wszelakich grach i tam dorzucali różne reklamy dodatki scenariusze, postacie, zasady I oczywiście był też katalogiem sprzedażowym przeistoczył się z dwumiesięcznego magazynu, tak jak Michał wspomniał przed chwilą na... potem był miesięcznikiem, miesięcznikiem, potem przed chwilę był dwutygodnikiem, jeżeli się nie mylę? Nie, nie był dwutygodnikiem, był tygodnikiem. Tygod... On, on zawsze był tygodnikiem aha, aha. i teraz znowu wrócił do formy swojej comiesięcznej, takiej, na której był najdłużej. Jest to jedno, tak jak, tak jak mówiłeś, jest to jeden z magazynów, które faktycznie czują się najdłużej i to jest wyczyn sam w sobie po prostu, już nawet nieważne, że to jest w niszy po prostu to ciężko jest znaleźć, no nie wiem, chyba National Geographic jako magazyn chyba utrzymuje się mniej więcej, no dłużej na pewno, bo to tam od, tak, tak, od lat tak, 20. chyba w ogóle National Geographic mhm, tak, z tego co ja wiem że to jest w ogóle niesamowite, no i cały ten numer jest poświęcony po prostu historii mamy wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie okładki, 549 numerów wyszło Wildwortha w sumie, z tego co pamiętam wszystkie te okładki są pokazane z autorem, mniej więcej o czym był magazyn o, o czym no, był numer. tak, no. e, przez wszystkie strony, także ten Wildworth jest Musicie się przygotować, chcąc kupić tego Dwarfa, że to jest, że to jest główny temat numeru. Wszystko inne jest drugoplanowe. Zupełnie. Jest bardzo duży i ciekawy, dla kto chce się o tym dowiedzieć, artykuł o tym o historii White są, Stąd wiem o, o te parę rzeczy, które wspomniałem. No ale jeżeli szukacie konkretnej informacji, to zastanówcie się dwa razy, czy te 30 zł, które wydacie na magazyn jest, jest warte tego, tak? bo niestety ilość informacji takich jak poprzednio znaczy niby jest wszystko, tak? bo niby mamy nowości niby mamy e, jakieś zasady jest nawet specjalne do grania coś tam, e, jakimś jednym e, w, do Władcy Pierścieni, jakiś specjalny scenariusz niby mamy też Battle Report i wszystko jest ale i tak wszędzie są wzmianki cały czas o tym jak, czy to White Dwarf nie jest fantastyczne i jak długo oni go nie robią i to trochę męczy. Mnie to troszeczkę też zmęczyło, bo po prostu tak, co nie przewróciłem stronę, to jest znowu kilkanaście opładek. Znaczy, wiesz, możliwe, że ten taki, bo też mam niedosyt po, po, po zakupie i po przeczytaniu tego whiteboarda troszeczkę, ale wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że w ostatnim czasie Games Workshop trochę nas rozpuścił, bo codziennie wypuszczałem jeden, a w niektóre dni nawet dwa artykuły na temat ósmej edycji, czyli mamy cały Cały czas stały dopływ informacji czegoś nowego na temat ósmej edycji, co nas najbardziej ekscytuje, bo Jakie przede wszystkim gramy 40 Tak, i, i nagle mamy White Warfa, gdzie prawie nic na ten temat nie ma. Jeśli chodzi o ósmą edycję, nie wiem, była wzmianka jakaś, przegapiłem. Nie, nie ma chyba Chyba, Ale nie, właśnie... ma, chyba nie ma. Ale w sumie nie podejrzewam, po że następny numer po prostu będzie poświęcony do znaczy nie mówię nie mówię, że musiałaby być. Natomiast skąd się bierze ten taki być może podświadomy niedosyt po, po, po, po przeczytaniu. S sądzę, że to po prostu jest tylko takie wrażenie, bo masz informację tam, a chciałbyś się mieć tutaj i sobie na papierze i przeczytać. Tak. I jak za kilka miesięcy na przykład wrócimy do lektury tego Adwarfa, to może się on okazać o wiele przyjemniejszy. Może, tylko po prostu teraz mamy hype, jest jeden pociąg czterdziestkowy 8 edycji. Chciałbyś już czytać, już coś widzieć, już nie wiem, może nawet mieć darmową figurkę w White Dwarfie. Byłoby fajnie, ale podejrzewam, że tak jak mówisz, jak, jak sam zauważyłeś, może następny numer taki będzie i, i, i właśnie w następnym numerze będą zasady, będzie coś wspomniane. No oczywiście będzie też powiedziane, ile będzie kosztować przede wszystkim, no ale... No, no tak. Dobra, przeleźmy sobie szybko, co tutaj w tym White Dwarfie mamy, jeśli chodzi o nowe y, relisy, nowe figurki. Na początek jest Grombrindal, czyli biały karzeł, White Dwarf. Figurka urodzinowa zawiera tort, zawiera pudełka z prezentami, nawet takie fajne pudełko z Bolt Pistolem czy jakimś takim innym pistoletem, stylizowane na zabawkowe. Wiecie, jak, jak pistolety dla dzieci. Wygląda jak nerwgan. Jak ner nerwgan, no dokładnie. Ciekawostka z tym Grom Brindalem i to jest temat, który poruszymy sobie troszkę później, ponieważ 8 edycji będą towarzyszyły nowe figurki Space Marinów które no już, już troszkę obrazku wyciekło na ten temat. I, yy, Grombrindal na tej figurce ma na sobie Power Armor, bardzo mocno przypominający te nowe figurki, zawierający wiele elementów wspólnych z tego nowego Space Marina. Czy, czym te nowe Space Mariny są, to jeszcze sobie podyskutujemy, bo to jeszcze nie jest określone. Te, tej, tej, to jest twój konik, Tej wiedzy nam jeszcze nie przekazał Games Workshop, ale tak, mam, mam swoje pewne teorie internet mm -hmm. ma dużo więcej teorii na ten temat, więc będzie, będzie można o tym wspomnieć niedługo w tym odcinku. Dalej przechodząc mamy kolejne budynki bardzo ładnie wyglądające, tak samo jak poprzednie budynki do Shadow Armagedon, Armageddon, które są też kompatybilne z tymi zestawami, też można je spinać w różnych konfiguracjach itd. Tak Ziggy, wspominałeś coś o tym dźwigu, że ee, będziesz go miał. Tak, ten zestaw wulkanik e, jako Servo, -Hollers. Servo -Hollers, uh -huh. e, Tak, zakupiłem sobie ten zestaw, dlatego że, a, tak jak wspominałem na paru filmikach odnośnie swoich terenów, Chcę jak, jak najbardziej te swoje tereny związać z czterdziestkowymi terenami i stwierdziłem, że cena ich jest tak niska za trzy fajne figurki, które są mega klimatyczne nie, sam czy, g, od, od GW kosztują 125 zł, jeśli się nie mylę tak, no, na, na naszym FLG się na pewno 106 zł, więc kurczę no, za trzy fajne czołgi, w tym bardziej, że one są tak mega czadelskie po prostu, no Zaczy, tak. właśnie, bo zwróćmy uwagę koparka jako koparka jest, jest, I jest to fajne, będzie jest, stała, jest ale... w tym ale ty dźwig... dalej mamy, mamy ciągniczek taki fajny, tak. mały i ten ciągniczek ma gąsienice bardzo przypominające Thunderfire kanon co też jest produktem mechanikum więc fajny taki spajający element tak? z kolei ten drugi ciągniczek, taki z podnośnikiem jakby e, hydraulicznym e, on dosyć mocno przypomina te Forge Worldowe czołgi mechanikum ok tak takie tak i przód, i przód też taki, taki jakby jadący do dołu nie? Taką... Więc z... Z... bardzo, z... bardzo, z... bardzo z... miło, z... że utrzymują y, spójną, spójną jakąś y, taką stylistykę mamy y, podstawki nowe sektor tak. Mechanicus Industrial Basis czyli takie y, z terenu przemysłowego sceniczne podstawki gotowe, plastikowe zestaw kosztuje 100 zł z GW y, i mamy tutaj 40 podstawek 32 mm, czyli takie na które Power Armor się wsadza y, 10 razy 40 mm terminatorowe i dwie 65 mm to są, o ile się nie mylę, dreadnotowe. E, bardzo fajna rzecz, gdyby nie to, że... Nie ma żadnych owalnych w tym. Nie ma żadnych podstawów. Wszystkie są krąbi. Dlatego, że... W, e, ja mam powiem dlaczego. Dlatego, że te podstawki są e, zrobione pod Shadow e, Armageddon i tam nie ma żadnych e, bajków. Nie ma nic takiego, co możesz mm -hmm. wziąć. Więc to są piechota... Ale dwie właśnie, piechuta... ale 65 mm na co jest w Armagedonie. Czy jest coś... Może coś czego jeszcze nie wiemy. Może coś, czego jeszcze nie wiem, bo największe to są z modeli Chaos Spawny chyba, które są na, na terminatorowych. są. Ale być może jakaś armia, której po prostu nie znam, typu Mechanikum czy coś takiego. Może, może tam ja u nich powiem. będzie coś miało, jakiś model będzie miał albo... Yy, powiem wam tak, że no, no nie kupię, no bo armia, którą zbieram ma już jakąś tam swoją konwencję powiedzmy tych podstawek, gdzie używam e, farbki Nerd i tego się mm. trzymam. Natomiast gdyby mi się zdarzyło jakąś nową armię zaczynać, to no, no, na pewno bym popatrzył uważnie jakie, jakie Wiesz co, nie filmy, mówię, podstawki nie mówię GW o tych akurat, ochrony. ale widziałem jakiś unboxing, gdzie gościu robił w internecie tych takich wcześniejszych, tych podstawek scenicznych mhm. i no detale nie były zbyt co, fantastyczne. Bo... Nie wiem czy akurat trafił, bo wiadomo, że można trafić le lepszy, lepszy odlew, gorszy odlew ale facet porównywał to z tym, co jest na przykład z tyłu pudełka, z tymi wszystkimi mm -hmm. zdjęciami i strasznie płasko to wszystko było. No to już wyglądało. było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, nie? Takie była taka sytuacja, znaczy że nie, dostaw... kilka lat temu wyszły też SGB'u takie sceniczne. Rok, dwa lata? To jest tak, tak, niedawno. To już nie wiem, może dostał słaby. No tak? Słuchajcie, słuchajcie e... forma, nawet jak robię pierwszy rzut, ta forma ileś wytrzymuje, więc możliwe, że po prostu miała pecha i albo była przegrzana forma, albo po prostu dostał z końcówki, no, no stary mojego Landraidera nie mogę spasować. Po prostu tyle, co Gristaffów tam wlazło. I, i, A z Forgeworldu go i... kupiłeś? A nie, przykład, nie, nie. Ja tam na nigdy nie trafiłem Rhinosa, który by nie, nie pasował. Rhinose też mi, ale pasować. z Landraiderem się strasznie męczyłem. Zwykły, zwykły GW. Dobrze, dalej mamy z Forgeworldu y, nowe figurki. Z Hobbita. <śmiech> Temat jest nadal żywy najwyraźniej, bardzo przyjemnie. Ładnie wyglądają te figurki. Mamy króla Tranduila y, elfów. Tu mamy taki wielki Rydwan krasnoludzki. Yy, On ten... jeszcze nie jest gotowy, to jest jeszcze w ogóle yy, Aha, uciek, to, tak to jest jeszcze jeszcze. Dlatego ja dają go robienia, niepomalowanego, tak. bo mówią po prostu popatrzcie na czym, czym zajmistem. No, to no wygląda kozacko no, no, Trzeba przyznać. Zresztą jak wam się podobała ta armia krasnoludów w trzeciej części Hobbita, no to jest właśnie ta armia, ta stylistyka, gdzie był wściekły rudy szkot na dzikiej świni tak. z dwoma toporami chyba, tak? Czy było tam? Mamy też trole z Gundabadu. Bardzo fajnie w ogóle wyglądające. Tak, tak, fajnie, fajnie pomalowane w ogóle. Tak patrzyłem. Jak, jak na Forge Worldowe to naprawdę nieźle pomalowane. Ja tak patrzyłem na nie i tak mówię... Jakbym mógł tam głowę orkową dowalić, żeby zrobić sobie jakiegoś megabossa no, po prostu? No na przykład, jasne. Podejrzewam, że jak Forz Ale oni bo... są chyba więksi, wiesz, bo to jest no, ja wiem, rednotowa wiem, postać. Ja wiem, ale no, teoretycznie, flafowo no. warbossi orkowi powinni być co najmniej 2-3 razy no, no, więksi no, tak. od normalnych bojców. No. Zobacz sobie jakiekolwiek rysunki e, w, w, no, w kodeksach starych przede wszystkim. I tam hmm. gazgul to się jak stąpa właściwie, nie? Hmm. Na przykład. No więc... To, to zawsze mnie męczyło, jeśli. A, dobra, idziemy o nowościach. Mamy jeszcze Terminatory Oblężnicze z Legionu Iron Warriors. Tak, tak, o nich mówiłem w zeszłym odcinku. E, Nieźli są w... i tutaj, z tego co widzę, w każdy z nich może dostać wyrzutnie rakiet na Dostaje, nie, to jest ich jakby. Podstawę. Warrior Warriors dostaje to w podstawie, mhm. możesz im wymienić Power na Chain Fisty, z tego co pamiętam. i Sierżant ma sierżant ma jakiś taki y, coś w stylu Cognis Signum, że, że coś tam robi, że jak zdejmuje... Jak zrezygnuje ze strzału, to może tam podbić BS-a komuś Wiesz tam trafili, co? Czy? Nie, to chyba działa tak, że... Bo to, to, to się nie nazywa Cogniz Signum, tylko coś takiego. Daje im chyba Night Vision i minus jeden... Y, zdejmuje, zdejmuje jeden punkt covera przeciwnikowi, czy coś takiego. to nieźle. To prawie a, jak Tau ze z swoimi sms ami Coś takiego. No. A co, ma tylko... Ma Marker to, life Sierżant, nie, nie, nie. ale daje jakby całemu oddziałowi. Jakoś tak to działa. Nie wiem, yy, dawno nie czytałem zasad Iron Warriorsów do 30, więc, więc nie pamiętam. Chodzi mi o to, że jeżeli zdejmują cover, to tak jak SMS-y, które mają numer Cover, więc strzelają rakietami mm. nawet nie rażą nie chyba muszą widzieć, tylko po prostu strzelają i no takie... Dobrze, nowe gry, Now video, nowy, nowy gry, <gry> do, nowy... A jeszcze się wetna na chwilę z nowości, bo wczoraj wyszedł, wczoraj wyszedł do skawęńskiej drużyny, wczoraj chyba tak, chyba wczoraj, albo Drych jakoś na dniach. Ruch. Z Forza wyszedł nowy gracz, nowy taki bohater, tak jak mieliśmy na przykład Zaga, Zag the Mighty dla, dla ludzkich drużyn, to z dostali takiego jakby dwugłowego Rat Ogre, to się chyba nazywa. Więc wyszedł ten model, i Forge World pamiętam kiedyś miał, kiedyś miał taki model Vermin Lorda, mm -hmm. który został na chwilę wycofany. Podejrzewam, że, że dlatego, że wyszli ci plastikowi Vermin Lordi, których można było sobie do End Times kupić i teraz do Sigmara. A... I ten model wrócił, bo ludzie się o niego upominali, więc z powrotem jest... Przydargy. Bardzo klimatyczny model to jest w ogóle, ten Vermin Lord. Yy, bardzo klimatyczny model. Te stare w ogóle, te nas, skaweny, mimo że były brzydkie i, i sami nie w skali, ale było to za być na przykład stara abominacja była tak brzydkim modelem, że musieli zrobić plastikową. To musieli, ale Vermin Lord jako racja jest świetnym modelem. Okej, okay, yy, na szybko z gier wideo, bo chyba w żadną z nich nie graliśmy, szczerze mówiąc. Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. To ma być coś w tylu diablo, nie? No to właśnie, to się tak to jest się Straszna siekanka. role playing game sandbox, czyli że mamy prawdopodobnie tak świat otwarty, i jakąś tam linię fabularną, którą możemy, albo nie musimy. Z tego co czytałem, przez tego, co słyszałem, to właśnie ten martyr będzie. Troszeczkę jak, jak Borderlands, jeśli chodzi o, o swoją e, o, o to, że będzie miał otwarty świat i że będzie po prostu sieczka, tak, no bo y, będzie takie pomieszanie z, no, sandbox, fabuła, ale nadal będzie można sobie chodzić i po prostu szukać upgradeów i różnych rzeczy, i, i, i to jest fajne moim zdaniem. Okej. Okay. To wygląda ciekawie. Dalej mamy coś, co moją uwagę przykuło. Horus Heresy The Battle of Talarn. I to powiem wam, że wygląda jak stary Panzer General. Bo są sześciokątne pola, jest są, no? pełno, pełno czołgów. Jakieś tu jednostki piechoty też widzę, że są. No to, masz Iron, to, masz to jest Iron i kontra. Ym, Boże. Kontra zwykli ludzie z tak, Armii Imperialnej. Z tego co pamiętam, to jeszcze Iron Fiści tam jakiś mały kontyngent wysłali. są też. Liman Rasy, jest Malkador, z tego co tutaj widzę. Tak, no, że to, i ta gra weszła, jest, jest, no z tego co pamiętam już, ona jest, tak? No, mm -hmm. ciekawe, ciekawe. No, no i fajnie. jeszcze do Blood Bowl'a, to ja już powiem, do Blood wyszły dwie, dwie nowe armie do Blood Bowl'a dwójki oczywiście. Drużyny. Drużyny, a co będzie? Armie. Armie, dużyny. To chyba Tomb Kings, tak? Bo e, jedycy, tak, Camry, to... oni się nazywają Camry teraz, no bo Tomb Kings to taki, wiesz, nie możesz położyć IP na to. No. <śmiech> I wyszli Chaos Dwarfs, także jeżeli chcecie, to one są dostępne w DLC. Okej. Okay. Ale ceny nie znam, bo, bo nie. Black Library, mamy troszkę rzeczy książka o Iron Hands, Eye of Medusa książka o Eldarach z tego co widzę, kontra orki Gavator, no Gavator nie pisze źle, więc może byłoby to godne uwagi i reedycja jego książki tam dalej jest no? Space Marine Legends, Azrael, jak ktoś lubi Dark Angel, można sobie przeczytać Nowa Rzecz z Herezji, Synowie Kuźni Sons of the Forge, Nika Kaima Nick Kaim Wulkiana eee, by pisał. Tak, tak, ta, ta. No książka jest o salamandrach, więc byłoby to naturalne, że dalej o tym Legionie mm -hmm. pisze. Bo tak jest z tymi autorami, że oni sobie upodobali poszczególne e, Legiony. O nich pisze na przykład Chris Reid, e, najczęściej pisze o Scarsach i Space Wolfach. O innych raczej chyba nie. E, no i też mamy audiobooka Echoes of Revelation do Herencji. Tyle, jeśli chodzi o Black library, no i oczywiście znowu karadrony, no, no to tak samo od zeszłego miesiąca jakoś nie, nie ociepliły moj, swojego wizerunku w moich oczach. Fajnie, że są, fajnie, że No, To, to, to, to też teraz fajnie wyglądają, powiem Ci szczerze. Znaczy e, tak, jedna rzecz, która... Śmieszy mnie jest cały czas w, w metalowym cylindrze. Jestem. No. <grym> tak, jest. Jedno co mnie interesuje, że mamy tutaj tych latających karadronów na podstawkach, gdzie mamy podstawkę, z podstawki wychodzi taki Taka lekko zagięta łezka przezroczystego plastiku i na niej jest nasadzona A one są w ogóle, figurka. mogę się mylić, bo może źle spojrzałem, ale one są różnej długości. Że, Je, tak, że, że, że nie są wszystkie tak samo. Jakich ustawiasz, to nie wyglądają bardziej naturalnie, że jeden się unosi tam odrobinkę wyżej, drugi odrobinkę niżej. I do do tych łezek możemy sobie wrócić jak będziemy analizować nowych Space Marinesów z ósmej edycji, bo jest takie bardzo małe zdjęcie i w momencie kiedy je powiększamy to się robi bardzo rozmazane, ale tam są nowi Assault Marines i prawie na pewno widać, że też mają tak w ten sposób rozwiązane to swoje latanie. No słuchajcie, no wszystko musi się zmieniać po to też może by nawet dawało, sugerowało, informa... potwierdzało informację, że może faktycznie ci Space Marine, którzy wyjdą w podstawce nowej, to też będą nowi. Bo już zmieniają takie podstawki, podstawki do latających wikryk też się zmieniały kilkukrotnie. Kiedyś były sześciokątne, nie wiem czy pamiętacie, sześciokątne, wypukłe takie podstawki z patyczkiem. Później nagle zrobiły się płaskie, a teraz są takie super mega płaskie z, z, z dziurką. A teraz już w ogóle są e, stopną no, łaską więc kto wie? Może będzie znowu jakaś zmiana. Dobrze, no, no, to tyle jeśli chodzi o nowe rzeczy, które wyszły e, w tym łańcuchu. Dalej, e, Szwagier tutaj przewija 48 stron, bo jest. retrospekcji. Tak. <grym> e, bardzo, bardzo przyjemny wywiad z panem Johnem Blanchem, od czego zaczął, e, jak, jak, się, jak trafił do 40, co, to, co w tej 40 robił. Który no, dopuścił to... się herezji zresztą na tym zdjęciu. Znaczy, no, każdy, każdy z nas to robi tak naprawdę, ale owszem, jak się przyjrzycie, to na biurku pana Blancza, oprócz farbek firmy Citadel stoi matowy lakier firmy Vallejo. Z... A, no, no. dziwne, że te cyfrowy miód Tak, tak. Co no. so, nie zauważyli, że nie do klei, rączek Eldarom, to za, zauważą klej, który sobie stoi. To ale taki jest. smaczek, bo ktoś tam zauważył. No. Wiadomo, że, że używają różnych y, tych, tych. No Dlaczego? i oczywiście w sekcji dalej, dalej tak? mamy Blanchisu, mamy oddział y, inkwizytorki Walsinghyme, Brzmi nordysko dosyć. Y, no, y, tradycyjnie świetnie przekonwertowane figurki. To widać, że już wykorzystali te nowe figurki Jane Cyril Kaltz, mm. y, jako y, Ale to jest Blanche, czy jakiegoś jego Na naśladowcy? Y, naśladowcy, chyba, to nie jest jego. To fajnie. Bo to, to coraz bardziej fajnie, no, coraz fajniejsze jest to, że się pokazują dużo prac ludzi że no dużo tego jest. I e, ci jego akolici, tutaj jest napisane, że to e, oni się nazywają Inquisimundans. Inquisimundans, bo grają w e, Inquisitora. Tak. na zasadzie nekromundy, mm -hmm. ponieważ Inkwizytor jako system umarł, nie, nie produkuje Games Workshop modeli, więc grają na, w Inquisitora. To były Co? Większy. Większe. były, tak. E, I grają w Inkwizytora... Tak, na to była serach. skala 54 mm. No. Tak, gra na zasadach Munda. to nawet jest chyba termin, który gdzieś tam, w, jak tutaj jest już napisane, to GW już wcześniej go akceptowało, że tak mm -hmm. Mamy iluminację, bardzo przyjemnie, że to się stało stałym elementem. I mamy okładkę tak. drugiej edycji, tak? To pierwsza. Tak, ta to jest drugi. ten art z Blood Angelami. Zresztą była figurka taka, sieczna ta Blood dokładnie w tej samej pozie. To jest właśnie Blancha tak, chyba, właśnie obrazek, mm, jeśli dobrze tak, tak, pamiętam. Tak, I to jest... wszystkie, Chyba wszystkie te arty, które tu są, są blanca, wiesz? To jest ten obrazek, nie, który... Nie, przepraszam, nie, drugi po to jest już Alex Boyd. Ale tak, ten okładka drugiej edycji, to jest To jest ten to obrazek, nie. który, jeśli nie wiecie, o czym mówimy w tym momencie, to przypomnijcie sobie, wpiszcie sobie Warhammer 4000, Hello Kitty i znajdziecie bardzo fajną przeróbkę tego obrazka, gdzie wszyscy z Marines są na kociaki. Super obrazek. Także tak. O iluminacjach mamy troszkę o Golden Demonie i historia tej rywalizacji a także nowe figurki z Golden Dimona Które, niektóre są naprawdę imponujące, a niektóre są takie takie Okej, okay, są, po prostu są ładnie pomalowane ale nie urywają głowy zauważcie, w dziale Heavy Metal gdzie też jest oczywiście retrospekcja jak ten Heavy Metal na przestrzeni lat się rozwijał mamy pomalowanego Chaos Lorda z 99 roku i mamy figurkę fantasiakową z 2009 jak bardzo estetyka się zmieniła ten z 99 roku to jest mniej więcej to, co ja robię na swoich figurkach, czyli edge highlights. No, możliwe, że tu jest troszkę non metallic metal. Tego akurat nie robię. Ale Czyli ja, malujesz retro, tak? To chcesz nam powiedzieć? Może, no może na to wystarczy. O co mi chodzi? Że te techniki, które widzimy na tym Chaos Orgie z 99 są dla mnie osiągalne. Mhm. Bez jakiegoś specjalnego douczania się. Natomiast y, z ten z 2009 roku, no to już trochę dla mnie jest kosmos, bo to są jakieś wet blendy, rzeczy, które no, jakbym musiał, to mi się nauczył, ale nie chce mi się szczerze mówiąc. Także no, zmienia się to, zmienia się to z biegiem lat. Tak, tak samo jak sobie popatrzymy nawet na figurki e, z drugiej, trzeciej edycji na pudełka tych figur. Czyli teoretycznie na pudełku prezentujesz najlepszy możliwy paint job e, no tak, tego modelu. No Przyciągasz klienta, no nie? E, no, no, dużo, dużo prościej się to wtedy malowało i e, ogólnie było przyjęte, że ok, to jest, to jest spoko pomalowana figurka, która nie ma washa, nie ma highlightów, po prostu ma bazowe kolory, ale czysto estetycznie położone i jest ok. E, może to dobrze, może to źle, że to poszło w taką stronę, że trzeba więcej tych farbek użyć, żeby uzyskać pożądany efekt. Na pewno dobrze dla firmy Citadel, która więcej farbek sprzyja, Stary, tak. Nikt Ci nie każe. Są ludzie, nie, którzy walą po prostu trzy kolory, żeby było tabletop. Są ludzie, Ale którzy nie nie szan nie grają. w grają i też żyją. Otóż, skoro już mamy taki off-top, to o, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że... To, że jest tyle farbek, nie znaczy, że musisz tyle farbek kupić, no, każdą farbkę, każdą farbkę możesz spokojnie sobie rozcieńczyć, zmieszać do, po to, żeby osiągnąć inne odcienie tej farbki. Ale w niektórych kręgach, jak nie użyjesz odpowiednio dużo łoszy, inków i takich rzeczy, będziesz narażony na ostracyzm fajtopowy. No, nie, nie gra w takich kręgach, żeby trzaskasz drzwiami obrotowymi i wychodzisz, no, ale chodzi mi o... o Odezwał się ten co! Niepomalowanym, pomalowany, nie i nie gra. Nie gra przeciwko ludziom, co, że nie mają No bo dałem, dałem się tej propagandzie zdobyć. No nie, no, ale widzisz, to jest, jest mi przerwaliście. Jedna rzecz, nie grać nie przeciwko pomalnie pomalowanym, druga rzecz to mówić, że twoje pomalowane są źle pomalowane, bo, bo coś tam. Ale o co mi chodzi z tymi farbkami? To jest po to, żebyś zawsze miał, mógł osiągnąć ten sam efekt, bo otworzysz 30 farbek na jedną figurkę i będziesz idąc krok po kroku osiągniesz ten sam efekt, bo jak mieszają, mieszając nie osiągniesz tego samego efektu. Chyba, że jesteś już full pro i wiesz dokładnie co robisz. Ten pomysł już od dawna, od dawna miała firma P3, której, czyli prawie Privateer Press Paint, ci co zrobili e, War Machine i, i Horde, czyli Warma Horde, teraz to się mm -hmm. nazywa, bo te systemy się tam mieszają. <kluzł> I oni zrobili coś takiego, że każdy, każdy kolor ma swój cień i ma swój highlight. Czyli masz na przykład tych kolorów, nie wiem tam, ile teraz mają. Jak ja pamiętam, jeszcze no w 2007 roku, to, te, to, ta, to na stojaczku było powiedzmy 40 kolorów, ale każdy z nim, przesadzam może, ale, ale każdy miał z nich i swój shade, i swój highlight. I to zrobili teraz, tylko że tych highlightów nagle się okazuje, że jest jeden kolor bazowy i jest 5 shadów w jedną i pięć highlightów drugą, tak? Także no to jest wygoda, moim zdaniem, nie musisz w to iść. A są, a są ludzie, którzy nawet y, biorą udział w Golden Limonach, którzy jako proces kładą sobie trzy kolory: żółty, niebieski i czerwony, tak się Red, green, blue chyba bardziej, czyli czerwony, zielony, niebieski. Cyan, magenta i red. Nie? No, są kolory, w każdym razie biorą trzy te kolory: biały, czarny i malują nimi figurki stare. No więc. Też można, jak ty masz mokrą paletę, jeszcze sobie to tak, no I umiesz, masz umiejętności, możesz. Nie tak. potrzebujesz mieć 50 farek, możesz zacząć mieć pięć. No. Jasne. Dalej, mamy Battle Report z Sigmara, mamy Pen Splatter, w którym malują tego Grom Brindala urodzinowego i świetna rzecz, e, diorama z Warhammer World, która pokazuje ogromna, armię, diorama. ogromna diorama, armię Cadi, Imperialnej Gwardii e, w czasie parady. I no, wrzucimy, postaramy się Wam rzucić te fotki, e, żeby się wyświetliły w podcastzie. Robi wrażenie, bo mamy środkiem ogromne oddziały gwardii, mamy czołgi Baneblade, Sentinele, blade, sentinele e, chimery, piechotę i piechota, obrycie, która jest bez nawet na ta, jest po tak, są przypinani bezpośrednio na, na, na, na podłoże Jacy's mamy Baneblade tam... należący do, e, już nie wiem, czy Inkwizycji, czy do komisariatu chyba, to jest e, komisarski Baneblade, bardzo okazały e, wszędzie po bokach stoją e, Stormtrooperzy Imperialnej Gwardii ze swoimi tauroksami. Gdzieś tu są jeszcze powtykani Imperial Fists. No jest rozkładówka. I jest rozkładówka. Właśnie, mamy tutaj takiego fajnego zarogiem schowanego Rainosa Imperial Fistów. Mamy tutaj paru marynarzy Imperial Fistów. No jak nawet jakiegoś oficera. Tak, wygląda parada tak, z oficerami gwardii. Ee, to jest ciekawe, zdjęcie takiego lądownika jakby to jest spod. To jest Aquila Lander, Interior Guard Arvus Lighter Tak, Ford. to jest Sforza. Sforza można takie jakby półcywilne latawki kupić, no, no, no, no, no, są chyba no, no, no, no. dwie czy trzy. A profile były w tym, w Imperial Armor, ale to jest po prostu latający rhinos, tak? pancerz na... 10 w koło. Aeronautica Imperialis, jak było coś Wiesz co, nie wiem, no w któryś, tych, w któryś tych z tych boków forge'owych, ale z tego co pamiętam, to zazwyczaj ludzie kupowali to, żeby postawić jako teren, a nie żeby tym grać, bo, bo mhm. nie wiem, ze dwa halpointy czy za trzy i pancerz 10 w koło, I kosztuje pewnie ze 100 punktów, więc... Wrocki się bardziej opłaca chyba. No ale wrażenie ogromne robi ta diorama. Fajnie by było kiedyś to na żywo zobaczyć. Nawet, nawet te czołgi i ci piechociarze, którzy dopiero wychodzą jakby z tunelu, też są w pełni pomalowani. Ja się tylko zastanawiam, jak zawsze widzę takie dioramy i to, to, to... Kto to czyści raz na kilka miesięcy? Bierze każdą. bo przecież to na pewno zbiera kurz, nie? Bierze każdą figurkę i ją po prostu czyści? Czy mają wtrążone powietrze, mieć po prostu czt, czt, czt, czt. Myślę, że dmuchają. Czy... Pod że one są na dobrze, dobrze przyklejone do podłoża. No, to jest właśnie to. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak to ktoś czyści. To jak to, bo oni są jeszcze równo po ale są te dioramki, gdzie jest jakaś bitwa, walka i tak dalej. I no. <grym> się dużo więcej dzieje, i to trudno jest dostać się, podejrzewam. No dobrze. W opowieści czterech war warlordów nadal yy, warlordzi malują sobie figurki, powiększają swoje armie. Yy, mamy kill teamy do Shadow War, przykładowe, jakie sobie tam redakcja White Warfa zrobiła. Jest nawet kill team yy, naszego ulubionego Duncana, Rhodes'a, yy, który w ogóle konwersję porobił. Konwersy porobił całkiem, całkiem dobre. Yy, na przykład przerobił kultystę chaosu na żołnierza mechanikum tylko takiego żołnierza Juniora, tak? bo mamy, mamy w większości armii w Shadow War mamy regularnych żołnierzy i jakby odpowiedni Rockies. rekruta. Tak? No, no wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I w I gruncie to rzeczy to już chyba może powiedzieć, że tyle. tyle. No jest jeszcze tutaj Zyma, o, o, miałaś... jest specjalna misja do y, Władcy Pierścieni. Tak, to, to wspomniałem. Tak. E, jak oglądaliście Powrót Króla, na pewno kojarzycie akcję jak Legolas Własnoręcznie za pomocą swojego łuku i dwóch mieczyków e, rozwalił wielkiego słonia bojowego z całą załogą. E, to był Harad, Olifanty. Olifanty to były słonie, ale Haradrimowie to byli ci, Haradry, którzy jechali tak, tak, tak. E, na tych słoniach. I zrobili minigierkę, gdzie można tą akcję odtworzyć. E, jeden gracz gra Legolasem, drugi gracz gra... To do jest dobry. To jest cytat z tego. Nie pamiętam, jak się to To jest było. cytat, tak, bo w filmie i w książce Liczy chyba się tego nie jeden. było. Tak, w książce chyba tego nie było, ale w filmie. a czy Legolosy oni mieli, gini... oni, oni mieli, mieli te ten ten zawody, kto zabije więcej orków. książce też? W książce też. Tylko, że Oj, nie, było, nie, męż, nie było tej tak. akcji ze słoniem no na pewno nie W każdym razie A to tak. to, się zaczęło, to się... się zaczęło od Helmowego Jaru w książce tak, że, tak, tam, w że ja zabiłem 14, ty zabiłeś tam 16 tak. licytowali się, który więcej zabije orków i ogólnie wrogów Gimli z Legolasem no i ta legendarna rywalizacja krasoludów z elfami i tak dalej i w momencie kiedy Legolas załatwił tego Mumakila, czyli Olifanta, mhm. Haradrimów z załogą Gimli to zobaczył tę akcję ale powiedział, to nadal się liczył jako jeden <laughs> nie no że tam kilkunastu kolesi zginęło, spadło i no tak, tak, są tak, tak. słoń. E, na poprzedniej stronie jeszcze musisz wrócić, ominąłeś cztery y, zasady, cztery karty postaci do y, Sigmara, do tych naszych ulubionych y, no, karadronów. I są cztery karty postaci, które, które można wykorzystać sobie po prostu. Tego... Ale to nie jest przypadkiem do tej gry Shadows over Hall. A nie, nie, nie wydaje mi się, my, my, my się wydaje, że bo to są wszystkie staty A to nie są do tego tam Spire yy, of Dawn, tylko Silver Tower czy coś chyba? Eee, nie, wydaje Może. mi się, że to jest do Shadows over Hammerhall, yy, ponieważ... Do jakiejś ponieważ gry, jak się ktoś interesuje sygnałem, to jakieś sygmalne, no sloty na kostki, czyli staty, które pewnie rosną o kurczę, to może, bo to wyświetlasz no, do, do, do, do, do tego, a no, może masz, masz, masz, masz, masz, masz, masz, masz, masz rację. I poza tym Renown. Each time you draw a treasure card, N one Renown. Nie masz ani mechaniki Renown, ani mechaniki treasure card w Sigmarze. No więc w jest jeszcze, jeszcze Babola, nie wiem, czy na pewno ta gra się nazywa Shadows over Hole, ale chyba tak. No to kurczę, to nawet nie wiedziałem. O, minie, o minie, to, tę stronę, bym myślałem, jakaś z znowu wymyślona. Ja no dobra, nieważne. No to, są, to są karty postaci i jest spory kawałek odnośnie Blood Bowl'a, który mówi o dwóch nowych bohaterach, czyli o Białobrodym, White Dwarfie, Grumbrindalu i e, e, Black Gobo, e, Czarnym Goblinie, którzy, których można wykorzystywać sobie w grach. Jest bardzo fajna mechanika stworzona z tymi bo, postaciami, bo ich nie można kupić do gry, ich nie kupujemy jako o, element swojego dodziału. Natomiast jeżeli obyżej, jeżeli Dobrze. co jest z tymi armiami i oddziałami? Natomiast, jeżeli zaczynamy się na przykład y, się ze swoim przeciwnikiem, swoim kolegą, y, że chcemy zagrać i chcemy wykorzystać te postaci, to każdy z nas, jeżeli ja, y, ja mam white dwarfa, to drugi, druga osoba musi mieć g, black no te postaci przychodzą y, w tym, w, w blisterku razem. Mhm. I po prostu one są jako, y, jako para. I, i walczą przeciwko sobie. także możecie grać grę i oni sobie grają swoją grę, A tak naprawdę, nie, no, trzeba tylko pamiętać, że oni mi się wliczają w maksymalną liczbę modeli na stole, czyli tam chyba 13, jeśli dobrze pamiętam e, także jeżeli będziemy chcieli go wziąć w grę, to musimy jednego, jeden ze swoich modeli usunąć no niestety, więc tu się może stworzyć mała <coughs> no, dysproporcja, ale to wszystko kwestia dogadania się i, i już, także to by było na tyle z tego rocznicowego 40-letniego White Warfa. E, numer jaki jest, taki jest no, tak jak Michał powiedział na chwilę obecną jest wydaje się średnim bo chcielibyśmy w nim mieć coś innego ale może kiedyś jako wyciągniemy spółki i przejrzymy to okaże się, że nie był taki złym numerem więc są po prostu dużo rzeczy które y, mogą mnie zainteresować aktualnie kiedy. szczególnie ludzi, którzy chcą, czekają na ósmą edycję 40 bo nie ma ani jednej wzmianki o ósmej edycji nie ma żadnego artykułu o 40 nic nie ma po prostu cisza przed burzą. Więc jest duża szansa, że przyszły numer będzie w 100% poświęcony 40%. Jest, coś no za to coś. Tak, to by było logiczne wreszcie. Coś za coś. Jasne. No dobrze, to mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza decyzja White -Worfa. Za chwilę kolejny dział. No i drodzy, temat numeru, e, odcinka właściwie, przecież nie jesteśmy gazetą. E, to ostatnio sprawdzałem, nie byliśmy gazetą e, ósma edycja nadchodzi wielkimi krokami, z tego co wiemy, e, połowa czerwca ma się pojawić pojawić e, już preorder albo już boksy w sklepach, więc e, tak jak mówiliśmy wcześniej, mam nadzieję, że nowy numer White Wolfa będzie już całkowicie poświęcony ósmej edycji i 40 ogólnie, ale co chcielibyśmy dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcielibyśmy Przejrzeć sobie te zasady, które, ym, fragmenty zasad, które właściwie Game Workshop wypuszcza przez Warhammer Community i po prostu podyskutować sobie o nich, bo to, co ja robię na filmikach, które wrzucam codziennie, to jest po prostu streszczenie tego, co tam wrzucili i mniej więcej jakie to może mieć odzorowanie w grze dla ludzi, którzy nie znają angielskiego, ale chciałbym też, żebyśmy teraz tutaj sobie po prostu my w trójkę podyskutowali, jak widzimy to. Będziemy oczywiście opierać się na pliku, który ja stworzyłem w którym po prostu wklejam te wszystkie rzeczy tak, aby można było sobie go szybko wy, albo wydrukować, albo po prostu sobie na tablecie jakimś wy, wykorzystać podczas jakiegoś spotkania ze znajomymi i spróbować przetestować te zasady, które już znamy, te mechaniki, które już znamy i zobaczyć, jakby się to grało. Oczywiście nie będzie to 100% odzorowanie ósmej edycji, ale zawsze coś tam sobie kostkami poturlamy. Każdy powód, dla którego turlamy kostkami jest dobry, bo turlamy kostkami. Więc zacznijmy od pierwszego y, rozdziału, pierwszego tematu, a jest, y, są nim bronie. Bronię. wincu może op opowiedz nam trochę, bo ty to jesteś nasz... Yy, wiesz co, myślę, yy, ta. <grychy> wiesz co, myślę, że raczej zapytam ciebie, bo mm, z tego co wiem, to system AP, jaki mają wprowadzić, to jest taki throwback trochę do chyba edycji drugiej czy trzeciej, kiedy ja był ten rending. Hmm, nie wiem, yy, chyba jest modyfikator, tak? tak? ty grasz najdłużej to chyba możesz pamiętać ale nie o gram mechanikę. najlepiej, więc <laughs> tak, ale chodzi ogólnie o to, że broń nie będziesz miała jakby, nie będzie nam zdejmowała całkiem zbroi, tylko że jeżeli na przykład z Las Kanona strzelamy w Terminatora, który normalnie by miał save na 2+, mm -hmm. czyli wszystko powyżej y, dwójki, z dwójką włącznie go ratuje i dostaje z Laskanona, który ma na przykład mm, statystykę minus 3 do zbroi, to w tym momencie terminator w dalszym ciągu może się wybronić, ale będzie to robił na 5. Tak? W tej chwili Czyli mamy tak, że jeżeli... pogarsza mu jakby zbroję. Laskan ma AP2, tak? Tak, dobrze pamiętam. Więc jeżeli mamy nawet Terminatora, który ma swoją zbroję 2 która jest super zbrojem to traci armor a. całkowicie, a teraz będzie tak, że to będzie to modyfikator, czyli tak jak mówisz, minus 3, czyli będzie miał co? 2+, plus, 3+, plus, 4+, plus, 5+, 5 plus. Plus. czyli na 5+, plus. więc zawsze ten jego niesamowity, niesamowicie twardy pancerz da mu jakąś ochronę, dużo lepszą niż koszulka gwardzisty czy, no. czy, czy, czy goła klata orka, tak? No tak. Ale i tak go może Nie. zabić w jednym strzałem. Może. A druga sprawa jest taka, że zmieniły się na przykład flamery i warto, ten, ten platkowe. Tak, plan. warto nadmienić to, że po prostu zniknęły nam wszystkie templatki. A co z jednej strony nam przyspieszy rozgrywkę, a z drugiej strony trochę mnie smuci, bo jednak templatki miały swój jakiś urok, i na pewno bardziej, najbardziej smuci to firmy, które robiły te customowe templatki a do, do Warhammera tam z, nie wiem, z gwiazdą chaosu, czy tam z jakimiś insygniami gwardyjnymi, więc to ich zasmusi najbardziej. Zresztą robi coś innego po prostu. Do tego też dojdę, czym mogą zastąpić templatki. Tak czy tak, w tym momencie Flymery po prostu będą nam D6 hitów zadawać na zasięgu bodajże tam 8 cali, a, więc działa to troszeczkę jak ściana śmierci w Overwatchu, tak. w obecnej edycji bo teraz mają Flamery, mają D3 tak hitów mają na Overwatchu Tak. a teraz tak. mają D6 Zagumamy. zawsze mhm. i myślę, że m, po prostu oszczędzi nam to tych wszystkich czasu, y, czasu to raz, I a guzzi. tych wszystkich takich przepychanych typu ten jest pod tym piatką nie, nie jest, tylko lewa ręka jest tylko Brażę lewa ręka, liczy, lewa, lewa, lewa ręka już nie jest na podstawie no tak, ale jakby mu się łokieć zajął to przecież też by się zapaliła reszta jego tej koszuli, nie? to by umarł <głos> <głos> I ogólnie, tym, yy, ogólnie jest zrobione tak, że niektóre yy, yy, bronie typu flamer zadają D6 hitów. Natomiast broń taka typowo przeciwpancerna typu, nie wiem, crack missiles albo laskanony będą zadawać jeden, jakby jedno uderzenie, ale mogą wbić D3 albo D6 wundów. Czyli yy, trochę Tak. z Flamera będziemy mogli objąć kilku gości, ale każdemu zadamy po, jedną, po jednej ranie. Natomiast jeżeli strzelamy, nie wiem, w Terminatora, który teraz... Od teraz ma dwa rundy, mhm. to będziemy go Laskanami mogli zabić od razu, bo znaczy jest szansa, że go zabijemy. Bo na przykład dla scanu ma D6. Yy, czyli w będzie takie rozgraniczenie między ilością, dużą ilością trafień, mm -hmm. a dużą ilością, ilością damage'u tak? To tak, mm -hmm. dokładnie Rozumiewa. tak. Każda broń ma teraz też taki współczynnik jak damage, czyli ile ran jest w stanie zadać. Zastanawia mnie tylko to, w jaki sposób będzie, yy, będzie alokacja łądów rozwiązana, bo yy, boję się takich, yy, <śmiech> takich rzeczy, że po prostu jeżeli, nie wiem, wale w, w Twoich w jakichś tam meganobów czy mm -hmm. coś takiego. I zadaję im, powiedzmy, masz ich pięciu, każdy ma po dwa łundy, czyli łącznie mają 10 łundów. Zadaję im pięć łundów, a ty sobie alokujesz łundy tak, że każdy, każdy traci po jednym, <śmiech> czy po prostu zrobię w tych rulsach tak, że najpierw wbijasz jakby. W łundy w jeden model, musisz, potem go, zabić. Drugi, musisz go zabić, potem yy, resztę łundów wybijasz w drugi model, musisz go zabić i na przykład trzeciemu zadajesz ten jeden łund. Podejrzewam, że jeśli chodzi o strzelanie, to będzie nadal zasada, że ten, kto jest najbliżej. bo to ma największy sens i logiczny. Yy, robić... Nie, nie, nie. Czytałem, czytałem że... Yy... Ale czytałeś, że tylko do Overwatcha chyba to się Tak, się. do Overwatcha to się zmieniło, bo już, już miałem z kimś o tym rozmowę. To jest tylko i wyłącznie do Overwatcha i w Shadow War Armageddon też jest dodatkowa zasada, że może strzelać tylko do najbliższego. Natomiast jeżeli będą będą strzelać, to modele będą trafiane naj, najprawdopodobniej, to jest tylko moje takie gdybania. gdybanie. No tu będziemy, tu bo, ogólnie mówimy, będzie bo tu dużo gdybania. Bo to bardzo dobrze się spisuje, w, spisywało się w edycji. nie edycji. Tak. Nie było kombinowania, kto stoi najbliżej, a kto stoi dalej. I to też powoduje, że tych jednak ważnych bohaterów, których w tym momencie nie możemy dołączyć do działu, o czym powiemy zaraz, oni tak nadal będą stawali sobie z tyłu. No tak jak powiedziałem, z reguły na wojnie, no chyba w pierwszej wojnie, ostat ostatni raz, yy, y, y, y, sierżanci szli z przodu może, nie wiem, jako kretyni po prostu, ale tak ogólnie stoją z no, tyłu, no bo tutaj tak? W, wiesz, stary, no wygląda to epicko, jak masz tego, zresztą na każdym jednym arcie w White Dwarfie, czy tam w, w jakimkolwiek arcie warhammerowym masz tego, wiesz... Yy, przewodzić poprzez dawanie przykładu, więc zawsze masz tego sierżanta z przodu, czy tam kapitana Space Marine, ja, a to zanim, zanim, zanim te <laughs> bić idą, nie? Ale to jest art, nie? A tak. mówię tutaj o rozgrywce i mm. mam nadzieję, że będzie to rozwiązane w zasadzie, który model jest bliższy, ponieważ to po prostu była bardzo prosta mechanika rozwiązywała masę problemów właśnie takiej alokacji. Pierwszy musisz walić w ten model, aż go zabijesz, później idziesz do następnego najbliższego, następnego najbliższego, następnego najbliższego, aż skończy się mundy, albo skończy się oddział po prostu, tak? The weapons znikają, Tutaj. ma ich nie tak. być, dzięki Bogu. To znaczy, no <coughs> gdzieś, że znikają the weapons, ale nie znikają, w sensie te broni nie znikają. tak? Nie, Bo tylko na pewno będą, będą te inny. broni, które były, na przykład jakieś tam lance, czy cokolwiek, nie wiem, co, to, co tam miało D. E, <gulimana> Miecz gullimana. Na przykład. No więc on podejrzewał, że on nie dość, że będzie miał ilość ataków mhm. i dodatkowo będzie miał jeszcze ilość damadżu, jakieś D6 damadżu na przykład. Ja podejrzewam, że zrobię po prostu... W... To, co wcześniej miało zasadę D, będzie miało tą nową zasadę Mortal Wounds. To są rany, przed, przed którymi nie przysługuje ci ani Armor Safe, ani invulnerable Safe. Jak ci się uda wbić wunda, to, to po wchodzi. prostu ginie. To wchodzi i model ginie okay. bez żadnych... Znaczy nie, jak więc... mu zjadą wundy, no jeżeli Man ma, nie wiem, 9 wiem, i wbijesz mu 3 mortal wounds mm. to chyba po prostu Chyba się chyba że, chyba, że będzie broń, która ma i tą zasadę i na przykład zasady, nie wiem, sylilis, odpowiednik is, instant, instant death. death, nie? No to, Ale zobaczymy po prostu. Dalej, Twin Link Weapons i Twin Link Weapons działają tak, jak ja myślałem, że działają Twin Link Le Weapons, jak co zacząłem co się uczyć w ogóle zasad. Patrzę bolter z dwoma lufami, no tak zwykły Bolter ma jeden strzał, to tak sobie myślę, no to Twin Link Bolter będzie miał, będzie miał dwa strzały. Oczywiście, jak później wczytałem się w zasady, to tak nie działa, no ale teraz działa to tak po prostu, A że. No to się powiedział przestań wałować. Tak? <laughs> eee, będzie działało tak, że jeżeli mamy na przykład Twin Link Cannon, to zamiast jednego strzału będzie miało po prostu strzały dwa. I to jest bardzo fajne, bardzo logiczne cieszą się wszystkie orki, które mają dużo broni Twin links, na przykład na pojazdach i na, i na samolotach. Marines również. No Marins, wszyscy się cieszą. Ma, wszyscy Tak jak marini. mówisz, to jest bardzo logiczne, tak? Broń, która e, jest twinning, sprzężona, ma z reguły właśnie, sprzężenie polega na tym, że są dwie lufy. Sklejone ze sobą. Sklejone, strzelają na raz i po prostu to, że wiesz, przy broni Twin z poprzedniej edycji maksymalnie raz mogłeś trafić. To jest bez sensu. Ambi w, no, w rzeczywistości, w tej takie plupowieczne te uszki e, w rzeczywistości i no jeżeli masz bronić to maksymalnie możesz trafić dwa razy, tak? bo obydwie obydwielu mogą trafić, więc tutaj mamy to e, odzwierciedlone zasadami. Tak? Dalej, kombi weapons, jak już jesteśmy <coughs> przy Twinling, Combi weapons. A, kombi weapons tym razem nie są jednostrzałowcami, to znaczy będzie, jak kupiłeś sierżantowi kombi plazmę, to możesz z niej strzelać całą grę, tylko, że wybierasz, czy strzela z komponentu bolterowego, czy strzela z komponentu plazmowego i może też strzelić z dwóch na raz, ale ma wtedy minus jeden modyfikator do trafienia. Tak Bardzo fajne i myślę, że kombi weapons się staną <coughs> czymś dużo, dużo, dużo... Będzie, warto, będzie warto dawać sierżantom i, I. Serengardom. Ale na pewno nie będą takie tanie, jak do tej pory były. Bo do tej pory były tam 5-10 punktów, które na przykład tak. kosztowały, teraz podejrzewam, że będą kosztować dużo więcej, no ale za to będą by, no, mogły być używane za każdym razem, tak? No, co tura. Na przykład I też, kombi plazma, i... myślę, że logiczne była jakby kosztowała tyle co plazma. To tak? plazma z na przykład co no. plazma, plazma. Nie, normalny plazma Bo to ma statline plazma No tak, faktycznie masz tak. No. Czyli powiem tak, jakbyś mwie nie w jednej ręce, nie? No Możesz teraz właśnie dla Marysów się otwiera możliwe, że przy wzięciu pięciu chłopaków, czyli minimalnego oddziału taktycznego, masz dwa plazmagany, albo dwa meltagany, albo hmm. dwa grafgany. I to wszystko. De facto, tak? I powiem, czego jeden jest kombi, no ale działa tak jakby był normalny. Pewnie. dalej, co my mamy explosives, czyli wszystkiego rodzaju wybuchowe rzeczy i o tym właśnie mówiliśmy, że wcześniej, że po prostu one będą zadawać więcej hitów tak, że jeżeli rzucamy granatem w oddział tam na przykład gryczynów tak. To ten granat powoduje ileś w tam w tym oddziale, tak, które później trzeba alokować. Wystarczy z tego co pamiętam, <coughs> poprawnie, jeśli się mylę, że wystarczy trafić w jednego gościa i po prostu ten oddział. Tak, obrywa. obrywa i to wszystko. Rzucamy kostkę na przykład D6 albo D3. bo D3. Nadal jest skaterka, więc zastanawiam się w jaki sposób będzie się określało, gdzie ten granat poleciał. Ale dlaczego skaterka, jak nie masz ten platek? No właśnie. Gdzie tak. że jest skaterka? To, tak się wydaje. To może to dla teleportacji? Chyba nie bym a, miał... a do tych strajku, bo w... może, może. Może, może, może, Bo wiem, że będzie wiem, że w boksie będzie skaterka. Ale, ale dlaczego to nie wiem? No w sumie to jest ich y, patent design. skaterka. No tak, tak to ale, ale no tak, tak, ma takie. Strike, strike bo będą asalci w boksie i będą dronki, które mogą się tam bitwę A, a będziemy mówić, zresztą o boksie. Tak, tak, tylko tylko tak mi teraz przypomniało się, że. Um. Dobra, dalej, ruch. Każda jednostka dostaje statystykę ruchu i wcześniej jak gadaliśmy o Shadow War Armageddon, to wyrażałem taką swoją opinię, że jeżeli wszystkie jednostki będą miały ruchu 4, tak jak to ma miejsce w środowiu War Armageddon, to będzie słabo, bo zostaną wystrzelane, zanim gdziekolwiek dojdą. Natomiast już widzę, że jednak zostajemy przy tych wartościach, które znamy, czyli za, za każdym razem, jak tam rzucało GW jakiś profil w Marina czy kogoś takiego, to to oscylowało gdzieś w okolicach 6 cali, więc te 4-calowe... 4, 4 -calowa zasada ruchu była po prostu dlatego, że mamy mniejszą skalę pola bitwy w, tak, w Shadow w War. I wiadomo, że <coughs> wiemy już, że większe modele, typu właśnie Primarcha, czy tam podejrzewam, że u Tyranidów jakieś tam większe potwory będą miały gdzieś koło 8, tak 10 jest. może ruchów Wszystkie Eldary mają mieć 8, z tego co pamiętam. Marisi 6, Gwardziści 5 mm -hmm. w tych okolicach 25? Tak. Bo są, że są, wiesz, mniejsi, mam krótsze nogi i jeszcze nie są no do Mam nadzieję, że Gwardzi nie będą mieli 5, bo to nie ma sensu. Bo, na przykład, zwróć uwagę, że jakby była była yy, rubrik Marines byli pokazani, sierżant miał 6, zwykły miał 5. To może inaczej, to może terminatorzy mieli 5, a gwardziści mieli 4. Może wtedy. Może, bo ja bym starał, że właśnie... Zawsze wiecie, ten człowiek był uznawany jako 4-4-4, czy Space Marine. Teraz mm. może będzie troszeczkę inaczej, ale wydaje mi się, że zwykły człowiek powinien być wolniejszy od, od Space Marina, więc powinien być, jeżeli oni są 5, to on. Tylko no się, dlaczego. Dlaczego 7 na 6, wytłumaczcie mi to. Dlaczego 7 na 6? E, u rubryków? No. Bo sierżant nie jest zmutowanym piachem, zamkniętym z A nie, jest. Ok, jest Ale nie, y, ogólnie zauważcie, że. Mm, Giliman ma 8, reszta armii praktycznie ma 6. E, wiadomo teraz, no napomknijmy o tym już, że. Y, w bohatera nie możesz strzelać. Y, jeżeli ma poniżej 10 wundów. Nie, i chyba, że jest najbliżej stojącym celem, celem yy, w stosunku do Twojej jednostki, że nie ma innego, wrogiego gdzieś tam modela, który jest bliżej. Po co on miałby się narażać na ostrzał i wyprzedzać oddział, z którym będzie szedł? A podejrzewam, że Wiesz, będzie sam, szedł... w, momencie, w momencie, jak już masz, yy, jesteś w miarę blisko jednostki, którą zaszarżujesz, nie wiem. Mm -hmm. yy, no, jest ty... dwa razy Twój dystans, więc. No, to Ci daje 16 cali no. szarży, nie? To wtedy no. się opłaca, że on jest szybszy. Bo no wtedy i... wyprzedzi Twoich chłopaków mm. i pierwszy wejdzie w szarze, on nie weźmie to, jakieś tak. tam hity, bo jest dobrym tankiem mm -hmm. i ci, co doczarżują, już nie wezmą hitu chyba w tej Bo tak, nie tej... nie nie Poza tym druga sprawa, że zawsze będziesz mm. mógł szybko go rotować, bo wystarczy, że zrobisz ten ruch advance o czym mm. teraz też powiemy. I znowu mm. dwa razy jego mm. podstawa ruchu i no tak, gdzieś się przemieścisz się po polu bitwy całkiem sprytnie, nie. Mm -hmm. Poza tym z racji tego, że już nie ma Monsters Creatures, być może teraz będzie mógł jeździć pojazdami. No, zobaczymy. Nie jest to jeszcze doprecyzowane, Landon może było do realizacji. No właśnie, no, byłoby to logiczne, że jak dowódca armii, no to może jechać. Znaczy, Kurwa, nie... się chowa tam po prostu najpierw nogi. <śmiech> Marii się nie, go Nie, myślę, myślę, że jeżeli Gilmanowi dadzą wejść do jakiegoś pojazdu, to minimum Land Raider. No. Tak jak masz z terminatorów, nie możesz wozić tym. Land Raider, Storm Raven, nawet. Chyba, że no, no, Land Raidery, ale dwa. Jeden na lewą nogę, drugi na prawą I tak, stoi o Jean-Claude Van Damme w reklamie tak. Volvo. tak. <śmiech> <śmiech> Bagacie. O kurde, to trzeba <śmiech> zrobić. Dalej mamy fallback, nowy mechanizm, gdzie po prostu będziemy sobie mogli uciec z kombatu. Wcześniej to było, była taka mechanika Our Weapons are useless, gdzie jeżeli na przykład nie wiem, szarżowałeś, szarżowałeś w, w albo w wstąpę, bo miałeś sierżanta z, me z Melton, tak? No i sierżant Melton nie trafił, na przykład Melta bombą, dostał z Power claw'a czy z czegoś zszedł, no i reszta oddziału już nie jest w stanie nic, nic temu dreadnotowi, czy stąpie dreadnotowi, napisów, bo nic. ze stąpom nie może być związanego walką wręcz w sumie. No tak, no to z dreadnotem, dreadnotem tak, to. no reszta wardzisów już dreadnotowi nic nie zrobi tymi Dokładnie. swoimi nożami do, do, do, ten, do smarowania masła, tak? Więc y, jest taka zasada, że można było chyba specjalnie nie zdać liderki, czy coś takiego i można było Zdecydować uciec. się, ale może, przeciwnik z tego, co pamiętam, mógł albo zrobić swój pink advance, albo hmm. po prostu mógł nam walić w plecy w jakiś sposób, nie pamiętam, była jakaś kara no. za to. No i tu będziemy mieli podobną karę, że w następnej turze nie będziemy mogli strzelać, nie, nie będziemy mogli robić niektórych Jec, rzeczy, których normalnie. Ani tak. Także są, są też minusowe rzeczy. Yy, następnym punktem jest Psychic Face, która yy, troszeczkę się zmieni. Wciąż jest podobna do tej, którą znamy z 7 edycji, ale yy, tym razem już nie możemy nie mamy jakby wspólnego yy, wspólnej puli kości. Yy, dla czarów yy, dla całej armii, tylko każdy Psyker ma jakby swoją prywatną pulę, więc nie, ma, nie będzie już takiej taktyki, że bierzesz Magnusa i mnóstwo małych magów, żeby mu generowali czar. Dokładnie tak? tak. Kostki tak. tak. Nawet wręcz, wręcz posunął się do tego, że nie nazwałbym tego, że każdy Magnus ma swój mały pul, tylko zależy od tego, jakiego levelu jest dany mag, to może tyle czarów, które zna wyczarować. Mhm. I teraz tutaj jest coś, to, o czym rozmawialiśmy, nie wiemy, czy może wyczarować tyle samych czar, tyle czarów, ile, ile jaki ma master level, i czy może wyczarować na przykład, jeśli ma Master we 4, to czy może i ten sam czar 4 razy wyczarować? Nie mamy tego, takiej informacji tutaj, nie, nie było nic powiedziane. Po prostu było powiedziane, że tyle ile znaczarów tyle może wyczarować, więc. Pff, może po, no W dwóch poprzedniej rozmiar. edycji było tak, że. Mm, wyjątkowe to, postacie mogły. Wyjątkowe tutaj. postacie na przykład Ariman mógł. Yy, yy, warp może jak się to nazywało? Dumport. <tuszel> Tak. Nie, ma, Warp, nie Warp, tam, Warp Warp Dobra, mniejsza to. Po prostu ofensywne czary mógł wyrzucać, mógł rzucić ten sam czar kilka, kilkukrotnie, chyba tam mhm. do trzech razy, więc na przykład trzy razy Dumbolta Ale to strzelać. Dumbolta to mu dawała y, czarna pała Arimana. Tak, to, tak. tak ale jeszcze miał zasadę tego, dodatkowo. Dalej, Perils of the Warp zostają tak, jak zostały, mhm. więc w dalszym ciągu podejrzewam, że na dwóch szóstkach coś dobrego, y, ale częściej coś złego będzie nam się przydarzać. No, powinno być. I jest taka uniwersalna moc, którą teraz mają wszyscy Sajkerzy, jest to to Smite, natomiast nie jest to ten sam Smite, który znamy z Biomancji. Eee, zasady są troszkę inne i Smite wbija nam, jeżeli nam się uda go wyczarować. Mortal Wunda, tak? D3, Mortal Wundów. Eee, do tego jeszcze. No i Mortal Wundy powiedzmy tutaj, bo tu też jest Już fajne. wspomnieliśmy wcześniej. Mortal Wundy to są po prostu rany, kto, przed którymi nie, ani nas pancerz, ani, ani invulnerable Safe nie obroni po prostu automatycznie, jeżeli uda nam się wbić takie mhm. wunda. To postać to yy, zginie. Nie wiadomo, czy to będzie też instant death, ale na pewno zabierze nam, zabierze nam wunda. Dalej, co tam mamy? Shooting First, czyli jak będziemy strzelać? A tutaj chyba trzeba będzie wspomnieć już o profilach, jak wyglądają z zmodyfikowane profile. A pierwsza rzecz to Weapon Skill i Ballistic Skill zostały zastąpione przez po prostu. Yy, Ile musisz rzucić, żeby trafić? Dokładnie, tak. I zniknęła nam inicjatywa. O tym powiemy troszkę więcej, jak będziemy mówić o walce w rew. Dla mnie prywatnie to jest bardzo fajna sprawa, bo zawsze miałem problem z tym, e, jak weapon skill taki, na weapon skill taki, to ile trzeba rzucić. No za mało grałeś, ale ogólnie jest to zawsze hmm. problem na początkujących przede wszystkim. albo rzadko grających. Tak? Tak. E, a teraz po prostu no, wchodzę do kombatu, niezależnie czy mój guliman będzie bił Grecinów, czy będzie bił Gazgula, czy kogo, rzuca tyle, ok, trafił. I już rzucamy tafnes kontra y, dla, mnie, dla, mnie za, dla mnie zawsze bardziej problematyczny był właśnie tafnes kontra strajk. Y, no to tak z Potrafiłem tabelkę, zawsze ogarnąć. Tą tabelkę ale... też uprościli, że tak. w zależności czy masz takie same, większe tak? czy dwa razy większe. Mm -hmm. Tak, to, tak to, to, to, to też będziemy mieli o tym no, wspomniane, ale jest to dosyć proste teraz, bo są tak naprawdę jest pięć zasad, i już, tak? pięć y, mm -hmm. możliwych rzutów. pięć możliwych rzutów nie ma więcej. Mm -hmm. No i zapamiętajmy, ale no, właściwie tak już przy tym jesteśmy, to, co się to wcześniej było tak, że od pewnej siły, od pewnej niskiej siły do pewnego, pewna niska siła przy pewnym wysokim tafnessie w ogóle nie, nie mogła, nie, zranić. Nie mogła w, zranić w ogóle, I czy, czy w walce wręcz, czy w strzelaniu, to ta, ta, no teraz już nie będzie tak. Zawsze, nieważne jak mała siła, może zawsze zranić tą wysok, wysoki tafness, tą wys, wysoką wytrzymałość na 6+, plus? No, ale może. Mhm. Także możemy wreszcie, tak jak już wspominałem gdzieś tam, że wreszcie ten jeden szczęśliwy grot z BS czy 4+, będzie mógł trafić, nie wiem, jakiegoś Knighta, na tej szóstce i tak wiesz. Wykręci mu śrubkę kluczową i... <grywa> kluczową, śrubką. I Dalej, pistoletem będzie można, będzie sobie można spostrzelać z pistoletu w walce wręcz, co jest ciekawe, mm -hmm. na, więc nawet jak jesteśmy związani z combatem a mamy na modelu pistolet, to będzie mógł na przykład nie wiem, kiedy krzyżują miecze, strzelić przeciwnikowi w brzuch, tak? Tak, tak. No I teraz jesteśmy ciekawi tylko czy będzie strzał, będzie po pierwsze zastępował ataki, czy zastępował jeden atak? Nie, w fazie strzelania, czyli po prostu bijesz się z tobą w kombacie, na przykład mam, mamy unit o, twoich orków no. i moich Space marinów chaosu związanych w walce Aha. i jest faza strzelania, to tak, ten jakiś tam inny unit strzela sobie okay. tu, a dochodzimy do tego, gdzie jest kombat, i moi goście, którzy mają pistolety, mają jakby shooting face, normalnie, w kombacie. Aha, okej, okay, to ja, okej. Okay. Ta, znaczy, tak to rozumiem. Eee, dalej, ciężka broń. Eee, tym razem już nie trzeba będzie mieć zasady relentless, żeby sobie pójść i postrzelać. Teraz Albo strzelać wszyscy, na stem Tak, wszyscy, wszyscy z ciężką bronią mogą spokojnie <coughs> sobie chodzić i strzelać, aczkolwiek po ruchu, jeżeli nie mamy jakichś tam specjalnych okay. eee, zasad, eee, trzeba będzie modyfikator minus jeden dawać i spoko, bo <coughs> nadal będziesz mógł z tej broni strzelać co turę, będziesz mógł chodzić, przemieszać się... się do dziem, ale albo będziesz strzelał gorzej troszeczkę, no chyba, że masz zasady no ale jak masz zasady, to zawsze miałeś do tej pory strzelał się na snapshotach z tak, takiej broni, więc taki Space Marine znowu był zrównywany z Orkiem tak? więc to było bardzo kiepskie teraz nie będziesz już zrównywany z Orkiem, bo Ork, który ma pi piątki i szóstki będzie dawał tylko na szóstkę, a jeśli ma ciężką grę, na przykład Lutasi a Space Marine będzie zamiast na 3+, na 4+, mam na 4 plus. B będzie trafił na 4+. Także tak. nadal na 50... Jest, jest, jest o, trochę gorzej, ale nadal dobrze, tak? A wiesz co, przede wszystkim skończą się takie dziwne układy jednostek, że wiesz, masz wszystkich gęsiego ustawionych na przykład, bo chciałeś się ruszyć, żeby dojść do kombatu, ale nie chciałeś ruszyć tego gościa na przykład z Laskalonem, żeby on se mógł strzelić gdzieś tam. Jeszcze. Bo w 7 edycji to było zmienione. W 6 jeszcze z tego, co jeśli się, jeśli się nie mylę, było tak, że Mod, unit zawierający model z ciężką bronią nie może się poruszyć. A w siódmej zmienili, model z ciężką bronią nie może się poruszyć. Dlatego, dlatego te gęsie go się ustawiały. Także dokładnie. Tak czy inaczej a, zmiana na puls, moim zdaniem. Dalej, jak już jesteśmy przy ustawianiu modeli, yy, też skończy się to takie dziwne roz, rozrzucanie modeli jak, jak najdalej od siebie, żeby tylko zachować koherencję, żeby pod templetkę się jak najmniej gości z, a, zmieściło, no bo templetek już... Nie ma. Dalej, yy, cover z tego, co tam rzucili, yy, będzie po prostu, będziesz, będziemy dostawać modyfikator do pancerza, więc jak broń daje nam ujemny modyfikator, to na przykład przez to, że chowamy się za jakimś murkiem, to da nam na przykład plus jeden do tego pancerza, więc yy, tak to ma działać. I jeszcze... lepsze na pancerz, tak? lepsze nam rzut. I jeszcze jak jesteśmy już przy strzelaniu... Czyli tak, na, tak naprawdę to będzie mieć tylko armor Save i ten invulnerable In Save, Dokładnie tak. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat strzelania, ale zupełnie zapomniałem <grymẫn> co to miało być. Może nam się przypomnieć, jak będziemy rozmawiać dalej. Więc do fazy walki, fazy szarży. Tak. <kluz payoff> I e, teraz tak, szarża w dalszym ciągu 2-6, d tak, czy e, 12, szarżujemy. E, w 12 calach musimy być ale musimy dojść do przeciwnika, m, m, tylko od... nasza jednostka musi być oddalona, wystarczy, że jest oddalona od z przeciwnika i My już nie. jest close combat. A, co daje tak naprawdę nam 13 cali, znaczy przepraszam, 11 cali wystarczy, tak? 11 cali wystarczy doszarżować, żeby już być w walce i teraz tak, Wcześniej wspomniałem, że były te przepychanki takie słowne zawsze, czy ten gościu jest pod templetką, czy nie jest pod templetką i myślę, że to się przeniesie właśnie na to. Czy oni są cal? Czy może są cal i jeden milimetr? Już nie są w kombacie? Wie, wie, każdy z nas zna takiego chociaż jednego gościa, z którym grał, I który, się będzie o to, i, który się będzie o coś takiego wyklucał tak, tak. i... Jak mówiliśmy o tym, że inne firmy już nie będą robić ten pletek, to myślę, że zaczną robić jakieś calowe miarki, czy coś w tym Ale są tym takie stylu. miarki, są takie miarki. Każda firma, na przykład MicroArt Studio robi takie mm -hmm. miarki, że jeden końcu, jedna końcóweczka jest calowa. Mm -hmm. I to bardzo łatwo jest sprawdzać, wystarczy między podstawki wsunąć tą calówkę i jeżeli odepnie nasz model, to znaczy, że był w calu, jeżeli nie odepnie, nie był w calu. Proste. Ale tak, znowu fajnie i znowu bardziej epicko to będzie wyglądało. Nie będą te modele musiały być tak... Ciepane w kupie, po prostu, tak jak, nie wiem, graliśmy tą grę, gdzie Galiman próbował wybić orków, no to już zacząłem przesuwać orki, bo to nie, nie, nawet nie musiało wyglądać. Po prostu był gdzieś tam w kombacie i już. Teraz będzie mogło to naprawdę wyglądać. Mam nadzieję, że y, wpłynie y, na wizu, wizualną strefę moich battle reportów, gdzie będzie ten naprawdę fajnie wyglądał, że te figurki będą tak. stały sobie i będzie to fajnie. Wiem, co chciałem powiedzieć o strzelaniu. Y, unit nie musi się skupiać teraz na jednym celu. A no właśnie na sobie... o najważniejszej zasadzie zapomnieliśmy. Splitfire. Tak, no. na... każdy ma split fire jakby. <coughs> Tylko zastanawia mnie to, czy, czy będzie tak, że rzeczywiście każdy jeden gościu może strzelić... Czy strzelać... zależność od broni. Czy Dobra. tak, czy na przykład, jak masz na przykład, nie wiem, w... 9 bolterów i jeden Plasmagan. to ten, ten boltery gość jest plas, tam, tam, a, a Plasmagan tam, czy może rzeczywiście na przykład moich czterech kolesi strzela tu, mhm. ten jeden strzela może w być... gościa, a pozostali strzelają jeszcze coś. Biorąc pod uwagę, tak. że oni chcą uprosić tę grę, a nie zrobić z niej kolejny Shadow War Armageddon, która jest no i nie było trochę bardziej złożoną grą. Mm, ale tak. masz mniej modeli, tak? tak no nie do no, Dokładnie, więc wydaje mi się, że może to, to co mówi, że może być tak, że Boltery strzelają w to, Las Ganon strzela w to, a Flemier strzela w coś jeszcze, bo mm -hmm. taki był przykład, tak? Tak. E, co w tym momencie, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze o dewastatorach, że ten oddział dewastatorów w końcu, jeżeli nawet by tak było, to ten oddział dewastatorów naprawdę może się do czegoś przydać, w 100% nawet jeśli go złożymy. Jednego z Laskanonem, drugiego z Heavy Bolterem, mm -hmm. trzeciego z Plazmą, a czwartego z Multimeltą, tak? Czy tam z Graf Kanonem? W tym momencie te każdy z tych kolesi będzie mógł sobie strzelić w co chce, a cel, który chcemy najbardziej trafić, po prostu wykorzystamy sygnum z sierżanta i, i damy plus jeden modyfikator do jakiegoś konkretnego gościowi, więc świetna zasada, moim zdaniem w końcu to w ogóle będzie wyglądało tak jak, tak, jak to powinno wyglądać. Są w końcu specjaliści, a nie, a nie, a nie klony z wolań, które strzelają gdzieś tam wszyscy na rozkaz, wszyscy w jedno miejsce. Hmm. Yy, dalej, Overwatch <coughs> ciągle działa na 6+, więc żeby trafić coś w Overwatchu, będziemy musieli w dalszym ciągu wyrzucać szóstki. Tak jest. No i kolejnym punktem jest close combat. Jak wiadomo, profile się zmieniły. Jak już mówiliśmy, jest od razu podana liczba, ile musimy oczek wyrzucić na kostce, żeby coś trafić. Um. Więc bardzo ważne jest to, bo nie będzie... Bo nie będzie y Umiejętność walki wręcz przeciwnika ważna w tym momencie, tak? bo do, w, w poprzedniej edycji porównywaliśmy swój umiejętność walki wręcz do walki wręcz przeciwnika, co musieliśmy referować się do tabelki, teraz nie mamy czegoś takiego, po prostu jeżeli my mamy 3+, plus, to my na 3+, plus go trafiamy, nie ma znaczenia, jak, czy ona... I to jest Sigmara przeniesione. Tak, tak, nie, nie, nie ma znaczenia, czy ma 2+, plus, 6+, plus, czy 0, czy cokolwiek, po prostu my zawsze trafiamy niż się, tylko i wyłącznie naszą umiejętność i umiejętność przeciwnika, po prostu. Czy znaczy podejrzewałem, że będą jakieś unity, które będą miały modyfikatory ujęte? Czy coś takiego, specjalne zasady, zobaczymy to później. Trzeba kolejny kolejnego? I oczywiście najważniejsza rzecz, w walce wręcz zniknęła nam inicjatywa, jak już wcześniej wspomniałem. Zasada teraz jest taka, że kto zaszarżował, ten wali pierwszy. I w tym momencie nasunął mi się taki. Mm, y, Nasunęła mi się taka myśl że jest dużo broni w 40 milionie, które są super w close Combat. Są fanderhamery, są power fisty, które jednym ciosem można naprawdę duży model zdjąć, instant death, te sprawy, duże AP i tak dalej. Jak to będzie w tym momencie wyglądało? Bo tak naprawdę to nie mam powodu nie dawać wszystkim, jak leci, power fistów. Jedna teoria jest taka że już nie wiem, czy Eldarzy y, były wycieknięte jakieś zasady, żeby no mieli jakąś broń, która jest, y, czy jednostkę, która Always Strikes First, tak samo można dać Always Strikes Last. Tak jak ze nowy, Fantasy. Nowy odpowiednik Unwildi, tak? Y, stary fantasy tak miało, żeby jednostki, Elfy wszystkie, High Elfy miały taką zasadę, że Always Strikes First, no Opojętnie, co tam mają. E mi się wydaje, że mogą to, mogą to zrobić w taki sposób, że albo jak dajesz powerfista Fista, to miałbyś normalnie przykładowo dwa ataki, to masz tylko jeden atak. Na przykład obcina ci połowę ataków, ta broń. Albo na przykład mogą zrobić taki myk, że powerfisty po prostu będą okrutnie drogie. Mhm, że mogę. będą kosztować, nie wiem, 50 punktów przykładowo, żeby dać Powerfist. Słuchajcie, na razie mamy wiele nie wiemy. Bo nie wiemy jeszcze na przykład taki Powerfist, <śmiech> czy on będzie miał. E czy on zastąpi ci wszystkie ataki, czy będziemy miał tylko jeden atak z Powerfista, to jest raz, jeżeli będzie na przykład, załóżmy, będziemy miał tylko jeden atak, to czy Powerfist na logikę powinien mieć ileś damageu, na przykład D3, D6, tak? Kolejna rzecz, której nie wiemy, to nie wiemy, czy jeżeli model, który trafimy takim Power Fistem, będzie miał tylko jednego wunda i go to po prostu wgnieciemy w ziemię, co się dzieje z tymi pięcioma wundami, które udało nam się wbić, załóżmy, udało nam się wyrzucić D6 na damage? 6 udało nam się użyć nie damage, zabiliśmy model, który ma jednego, jedną ranę, co się dzieje z pięcioma. Przepadają, moim zdaniem powinny przepadać, bo ten model trafiliśmy, a nie oddział, nie? No ale wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, ale wiemy no, na pewno to, że... Yy, ja przykład tej mojej, tej mojej teorii o atakach przydam, podam kapitana Poluksa z, z Heresy Chorusa, który ma taką yy. zasadę, że on ma tam mastercrafted power fist z z podpiętą meltą jeszcze yy. pod to, i on ma taką zasadę, że mm, jakby traci swoje wszystkie ataki, które ma w profilu, on tam ma 3 czy 4, ale za to może zadać jeden atak tym Power Fistem, który traci w tym momencie zasadę unwieldy, więc a dostaje jeszcze ten atak z szarży przykładowo, mm -hmm. więc maksymalnie możesz zadać mm -hmm. dwa ataki tym Power Fistem bez Unwieldy, więc może zrobią po prostu coś takiego. Że, że będzie ci ścinać e, ataki i pamiętam, że Rogaldorm też w 30 ma taką zasadę, że e, może zrobić albo sander albo co monstrusy robiły, takie stąpy czy coś Stop, takiego, no, no to Rogal, Logar, Rogaldorm mógł chyba sobie też ograniczyć jakąś tam liczbę ataków, żeby zadać jeden potężny jakiś atak tym swoim chainswordem okay. olbrzymim, nie pamiętam jak to działało ale tak się tak sprowadza się do tego, że mocny, jakby idziemy w jakość, a nie w ilość. Tak? Mm -hmm. Więc tak bym to Mnie widział. Mniej kosztek rzucać, tak? no bo w mm -hmm. tym momencie nie będziemy musieli, mniej będziemy musieli myśleć, więcej będziemy musieli rzucać i te rzuty będą szybciej nam rozwiązywały tę walkę. Dodatkową jeszcze rzeczą jest to, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym Always star First, że będą jednostki, na przykład tam jakieś demony slanesza, które będą nam zaburzać kolejność ataków, więc może być tak, że doszarżujemy jako pierwsi, ale będzie jakaś tam jednostka, która ma taką zasadę, że co z tego, że zaszarzywałeś pierwszy, ja i tak biję pierwszy przed tobą, bo jestem, nie zwinniejszy, szybszy, coś takiego. A więc yy, mamy taki jakby substytut tej inicjatywy. I to jest chyba największa, największa zmiana, bo inicjatywa od długich, długich, długich lat była w profilu wszystkich jednostek. Tak. Ale... No ale dzięki temu może ten kombat się stanie bardziej efektywny, bo czasem zdarzało się tak, że ci nasi wojacy, berserkerzy Korna czy tam coś innego Udało im się przebić przez te wszystkie, nie wiem, ostrzały eldarski, Dochodzili do jakiejś eldarskiej jednostki, ale eldarzy mieli wyższą inicjatywę i zdążyli jeszcze kilku gości wytłoczyć, zanim tam ci zdążyli machnąć. W ogóle. No wiesz, to zupełnie czasami nie było flafowe, bo wyobraź sobie taki oddział 30 orków, który dobiega i jest wycięty w pień, który nie potrafi nic zrobić czasami przeciwko niektórym jednostkom, bo żaden z bojców nie jest w stanie zaatakować. Dlatego też się dawało warbossom, czy jakimś nobom, dawało się im big chopy, czy jakieś inne bronie, które nie są unwieldy, żeby w coś mogli, cokolwiek mogli zrobić w trakcie walki. Dużo fajniejsze jest to, skoro już przebiegłeś to jakiś element stołu, wytrzymałeś ten ostrzał z Overwatcha, wbiłeś w tę walkę też, żebyś chociaż miał z tego to, że zaatakujesz pierwszy. Proste. Okej, okay, dalej mamy morale i może szwagier się wypowie, bo morale z tego co wiem to jest kopiuj, wklej z Sigma, a ty coś tam wiesz o tym. Tej... Tak, słuchajcie, faza, faza morale, już w tym momencie nie mamy podziału, że nie wiem, po kombacie czy kiedyś tam rzucamy na morale, tylko w fazie morale, która będzie elementem, tak jak faza ruchu czy faza psychiczna, wykonujemy sobie takie testy i prawie każda jednostka będzie musiała to robić i wygląda to tak, jeżeli jednostka poniosła straty w danej turze, to musi na koniec tej tury zrobić test smurale, Rzuca się kostką jedną do 6. Do tej kostki dodaje się liczbę modeli, które zginęły w tej zurze. I jeśli ta liczba jest większa niż leadership, to wtedy tą różnicę tracimy dodatkowo modeli. Czyli przykładowo mamy oddział taktykali, gdzie sierżant ma liderkę 8. O ile się nie mylę. Tak, bo w ogóle te, pre, te profile, które nam pokazali przykładowe, można zauważyć, że ogólnie mamy, z, mamy tendencję zmniejszonego morale, gdzie, gdzie Space Marine mieli tam w okolicach 8 do 10. Mm -hmm. To teraz tam chyba widziałem, że zwykle miał około 7 czy 8, tak, jeden punkt niżej niż No dobra, no dobrze, załóżmy, że sierżant ma 8, tak. Mm -hmm. Była walka, w tej walce zginęło 4. Wrzucamy kostką, na kostce wyrzucamy 4. Cztery, dodajemy do tego cztery ofiary, wychodzi nam 8, wychodzi nam tyle, ile mamy leadershipu, okay. można powiedzieć, że zdali test morale i nie giną. Ale jeżeli byśmy rzucili szóstkę na tej kości, plus cztery ofiary, to jest 10 to jest o dwa większe niż leadership 8. To wtedy jeszcze dwóch jakby ginie. No i bardzo ważna informacja jest, że po fazie walki każdy oddział, który podniósł straty, więc wystarczy że danemu oddziałowi zadać jakąkolwiek stratę, jak... I teoretycznie już jest szansa, że mogą. Że kolejny... Czyli ja to, tak... to też nie ma czegoś takiego, że będą uciekać najbliższe krawędzi stołu nie. czy zykać. po, prostu, po kolejne... prostu. Jeżeli wychodzą ci te, y, ta liczba większa niż twoja liderka, to tyle zajmujesz ze stołu. Tak, i, jakby I cała reszta kolesi, którzy zostali, nawet jeśli został jeden, walczę dalej. Po tak. Tłumaczą to w taki sposób, że na przykład nie wiem, albo się rozpieszkają, jak to są kultyści, jak to są Space Marini, to na przykład. Jeden, jeden tam jeden Marine swojego rannego kamrata po prostu wziął pod pachę i, ciągnie, i Ewad, ciągnie go gdzieś tam w bezpieczne miejsce, i dlatego, dlatego znika wziął z Wziął go za ruki z niego jeans. <laughs> A co ciekawe, na grupie Facebookowej, w której jestem tam odnośnie, odnośnie mojego legionu Nightlords, jeden, jeden tam z, z członków tej grupy wysłał wysłał y, takie zapytanie do, dla, do GW, tam, mm, do tego G Warhammer Community, y, z czymś takim, że w tym momencie zasada FEAR jest praktycznie bezużyteczna, bo du duża część armii jest odporna na FEAR, czy poprzez zasadę FEARLESS, czy poprzez zasadę THEY SHOW no, no y, i czy ta mechanika jakoś, nie wiem, nabierze na, na wartości. Dosyć eni enigmatycznie mu odpisali, że Every everybody will fear the Night Lords in the shadows in the in the forty in the 40th millennium, mm. czy coś takiego. Myślę, to znaczy, że wszyscy będą się bać Night lordów, I tak? Ja podejrzewam, że po prostu albo będzie dużo dużo mniej jednostek, które mają zasadę fearless. Mm -hmm. Albo na przykład zmienią, bo dużo armii to są Space Marines, to są mhm. wariacje natomiast Space Marineów, tak? Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, Vanilla Marines, no tak. tak dalej. Myślę, że albo zmienią zasadę They Show No No na po prostu na przerzut morale, tego co Szwagier przed chwilą przytoczył, Albo, że na przykład nie, y, Space Marini nie będą jakichś tam modyfikatorów dostawać. Albo będą mieli na przykład jakieś do, do wyniku na kostce. Od wyniku do, na kostce oddaj mi na przykład dwa oczka, czy coś takiego. Żeby po prostu trudniej ich było złamać w tym morale. Więc myślę, że coś takiego. To znaczy może wiesz, no, być. technicznie ich nie ma, po prostu technicznie zdejmujesz modele, ale żeby zbyt szybko się nie wykruszyli. Właśnie o to chodzi. Jeśli się trafi dwa oddziały, fear, fear na przykład, jakieś, mm. po, powodzący fear, no to... Stawią może... się patrzą, bo się boją nawzajem. <laughs> Nie wiem, będę tego też to jest, że Krakowia tak naprawdę lubi Wisłę, ale boi się zagadać. Muszę popić. To prosze, prosze, prosze, bardzo, przerwa techniczna. Teraz musimy napić, musimy popić. Dobrze, słuchajcie, następny dnia Battle Forge Armie, że w match play, jak będziemy grali ten trzeci tryb grania na punkty, wszystkie armie, no po prostu będą musiały być Battle Forge, nie będzie formacji. A może omówmy pokrótce jakby tryby gry, jakie nam tak. zarzucił eee, No tak, w sumie moglibyśmy to wspomnieć. Jest tutaj... E, kopii, Są trzy. Kopiuj wklej z Sigmara właściwie. E, pierwszy tryb to jest open play, gra otwarta, gdzie po prostu bierzesz modele, które masz, twój przeciwnik bierze modele, które ma albo które chce wziąć i gracie. Ja I 20 z 20 kultystów, a ty bierzesz 20 No nie nie, nie, nie, nie, bo porównujemy sobie power level, tak? Znaczy, to jest... Pa to jest... można? Można sobie porównać power level Power level Każda jednostka ma swój power level To jest troszkę Jakby jak wartość, wartość punktowa, ale uproszczona Niezależnie od tego na przykład Czy moim Dewasatorom dam Boltery, czy heavy boltery Czy laskanony To oni, jeżeli ich jest pięciu Zawsze będą mieli ten sam power level W każdym razie przy open play można się kierować Power levelami Żeby w miarę były zbalansowane ale nie Do pewnego stopnia te armii Ale nie trzeba, absolutnie nie ma, Bo nie taki ma był problem z przymusu. Sigmarem na początku, tak? Jak wprowadzili armię, nie wprowadzili punktów żadnych, czy system, że ludzie, no a dobra, ale czymś mamy kierować ustalając punkty, więc... Czyli ile woundów, czy ile modeli... Więc czymś się stosowali, stosowali, czy, stosowali się do starego, starej ilości punktów grając no. nowy system, no bzdura, tak? więc instalacji mhm. już teraz poprawili tę rzecz i zrobili power levels, które możesz sobie tak na szybko... I oczywiście tych punktów, ponieważ one, tak jak Michał powiedział, one nie są takie, że można dostosować do, dokładnie do tego, co jest w jednostce, więc jest takie pi razy drzwi, pi razy oko, tak? Po prostu mniej więcej... Nie bierze... płacimy za upgrade'y na przykład w jednostce, tak. więc nie ma sensu nie brać najlepszego sprzętu, no, tak? No ale to jest pierwszy tryb, taka gra otwarta. Tak? Nie wiemy jeszcze, czy ten tryb będzie miał taką mechanikę, jak w Sigmarze ma gra otwarta, co się nazywa sudden death, że jeżeli przeciwnik ma więcej niż trzy razy tyle modeli, co ty, to masz jakby dodatkowy... Modeli, punktów, tak? Modeli. To masz wtedy dodatkowy... Victory Condition, że albo dedykujesz jedną postać, którą on ma, że jak ubiję tą postać, to wygrywam grę. Albo bodajże budynek, który jest w jego deploymentie. Jak zajmę, nie wiem, tam unitami ten budynek, to wygrywa. Czyli dodatkowy element strategiczny, dodatkowe myślenie. Dlaczego pada się grać z kabinami, tak? No na przykład. No. To jest, czyli gra otwarta. Druga gra to jest narrative play, czyli narracyjna gra, co też występuje w schimarze i tutaj mamy wszelkiego rodzaju misje, które mogą się odwoływać do fluffu. Na przykład jak wychodzi, tak jak były te dodatki i te podręczniki typu Montka, Wystarczy, nie w każdym Danos. kodeksie były, w każdym kodeksie, w każdej kampanii w były też. te Echoes of war i, i coś tam, czyli takie... Mm. A to e... nawet w White Dwarfy mogą zacząć Tak, rekonstrukcje, nie. rekonstrukcje, po prostu, że nie wiem, ci bronią się przed tymi, tych jest cztery razy więcej, Sparta chociażby, nie? Tak, i chodzi o to, że, nie wiem, przeżyć cztery tury na przykład. Tak, nie? dokładnie I cel gry jest zupełnie inny, bo no, niż to po prostu... W herezji, w którejś książce jest taka fajna, fajna jest misja, jest tam City Siege, czy coś takiego, że Broniący, atakujący jest na gołym polu, broniący się jest w zabudowaniu i rozstawiasz na środku stołu jakieś, jakieś ruiny i to jest jakby miasto. I plus jest taki, że atakujący ma chyba 200 czy 300 punktów więcej do wydania, a broniący się ma tych punktów mniej, ale jest w coverze od początku no i to, gry. Właśnie, to co powiedziałeś, te power levels będą też jeszcze wykorzystywane do tego, żeby czy w open play, czy w czymkolwiek decydować kto jest atakującym, a kto jest broniącym się, bo ten, kto ma więcej punktów power level zawsze będzie atakujący. Prawdopodobnie tak. No tak jest napisane. Mhm. Jeżeli, sto, jeżeli chcemy zastosować Power-Level Point. Mhm. E, czy po, po prostu bo ten, kto się będzie bronił, będzie na stole, się wystarcza załóżmy pierwszy, więc wykorzystuje wszystkie budynki, wszystkie elementy z tego terenu na to, żeby się pochować, póki traci, nie wiem, osiągnąć ten swój obiektyw. tak? Jeśli chodzi o PowerPoints, jeszcze wspomnę, że jeżeli chcemy zwiększyć ilość gości w naszym oddziale, na przykład mamy y, pięciu Space Marine'ów Chaosu i oni mają tam wartość przykładowo 5 i chcemy dodać więcej, to musimy dodać konkretną liczbę, która jest napisana, więc nie możemy sobie dodać na przykład dwóch gości, trzech gości, czterech gości, tylko na przykład musimy zwiększyć oddział o pięciu, o pięciu. i wtedy power level wzrasta przykładowo do dziesięciu i potem możemy jeszcze ich zwiększyć o następnych pięciu i wtedy power level też skacze nam do góry. W wielokrotności, no i mamy nadzieję, że po prostu tak jak było w tym profilu rubryków będzie tak po prostu rozpisane przy każdym, nie? Po mm -hmm. prostu, że chcesz dodać tylu konkretnie, to płacisz tyle. Czy I płacisz... power level wtedy wynosi do, na przykład dokładnie. tyle. Bo jeżeli będziemy liczyć te punkty, bo to podejrzewam, że już po prostu wtedy tam było napisane, że każdy Space spaceman kosztuje 13 punktów, więc... No to właśnie, przechodzimy sobie płynnie do trzeciego trybu ostatniego grania, matched play, czyli gra ustawiona. No i to jest to, co znamy do tej pory. Mamy wartości punktowe każdego jednego małego upgrade'u, każdej jednostki umawiamy się, gramy na 2000 punktów na przykład i mamy do rozdysponowania 2000 na nasze jednostki oczywiście armia będzie musiała być battle force, czyli będzie musiała spełniać coś, co no, było w tej siódmej edycji, ale już mało kto tego używał. Force Organization Chart Force Organization Chart był taki, że musimy mieć co najmniej dwa trupsy i jedeneczki. Jak płynnie przyszedłeś z jednego tematu do następnego Ale to się No widzisz? Nie wiem, wiem. Dobrze. Zajebiście. Kontynuuj. Wie. Dzięki, że utrzymaliśmy tą płynność. <laughs> Ale po prostu nie mogłem wyjść z podziwu. Po prostu mówimy tutaj o tych punktach, masz play, i teraz nagle mówimy o forsegu. Super, to po prostu rewelacja. Mm. to rewelacja. zacząć pisać scenariusze odcinka. Tak. <laughs> <laughs> Może w ogóle zacznijmy pisać scenariusze odcinka. <laughs> <laughs> Ale że tak jest chyba lepiej. <laughs> Szwagier, ósma edycja, pod obami się. Albo, <laughs> ten odcinek <laughs> Ziggy, w tym odcinku mówisz jak William Shatner. <laughs> Nie umiem mówić jak William Shatner. No Każdy dobrze. umie mówić jak William Shatner. Wystarczy, że będziesz robił pauzy w dziwnych miejscach. <laughs> Wróćmy. Dobrze, Force Organization Chart, jak wyglądał koniaki jest, każdy widzi tak, że mieliśmy tak. dwa trupsy jeden HQ i do tego można było dodawać maksymalnie sześć trupsów trzy HQ, trzy heavy supporty trzy fast ataki, potem jeszcze dochodziły fortyfikacje, można było wziąć Logo jedną forward, do, do fora można było wziąć i tym podobne rzeczy yy, i teraz te typy jednostek są z grubsza takie same, bo mamy HQ, trupsy, elity, których zapomniałem wspomnieć Fast Attack, Heavy Support i co ciekawe Dedicated Transport, czyli dedykowane mm -hmm. transporty są oddzielnym typem jednostki, bo do tej pory jeżeli na przykład dla Tactical Squadu braliśmy Rhinosa jako Dedicated Transport to ten Dedicated Transport był trupsem, tak samo jak jednostka, dla której braliśmy. Jeżeli braliśmy dla Stairngardów, którzy są elitami, to Rhino był elitą. Tutaj ma oddzielny typ jednostki. Już nie będziemy... I flyery I... również stały się oddzielne I flyery jednostki. Jest Zazwyczaj były typ. Zazwyczaj były fast attack albo heavy support, a teraz są zupełnie są zupełnie oddzielnym jest. Mamy wracające fortyfikacje, mamy Lord of War, czyli to jest 9 rodzajów jednostek jakie będą występować w 8 edycji w match play. I przechodząc dalej, ja chciałbym powiedzieć tylko, że w takim razie nie możliwe, że nie będzie czegoś takiego, że trupsy które mia miało Objective Secure zasadę, czyli mogły zajmować obiektywy w siódme. Że ich Rajnocy też miały Objective I też mogą. Trochę mhm. troszkę nie miało sensu, tak, bo tam jeden jakiś kierowca jest w Rajnosie, który obsługuje. Dwój zawsze jest kierowca i gunner. Okej, okay, no tak, racja. Dwóch. No ale powiedzmy, oni, nie z pojazdu mogą zajmować Objective. Co było fajną taktyką w Rajnosach i i, i To jak miałeś formację y, bat battle, battle Company, gdzie były darmowe pojazdy i wszystko w tej formacji miało Objective Secure, to właśnie z drewnotami, jelitami i tak dalej. No tak, ale więc tutaj możliwe, że będzie jakieś już rozróżnienie, że np. tylko trup. Mają Objective Secure i nic więcej, tak? No, więc transport już wtedy automatycznie nie. Dobrze, no i wracając do tego Force Organization Charta, nie będzie on tak bardzo sztywny, jak był w szóstej, siódmej edycji i wcześniej, ponieważ będą quasi formacje, można powiedzieć, mm -hmm. różne rodzaje tych foków, które będzie można wykorzystać do zbudowania armii. I tak, mamy podstawowy detachment patrolowy to jest od jednego do trzech trupsów, Czyli jeden trup jest obligatoryjny od jednego do 2 HQ, czyli jeden trup, 1 HQ to już jest minimalny rozmiar patrol detachmentu. Oprócz tego możemy dokładać 02 elity, 02 fast ataki, 02 heavy supporty i 02 flyery, czyli latacze. Oprócz tego za każdy wykorzystany slot tego foka można dorzucić jeden dedykowany transport. Za, każdego, nie, za każdy slot ymm, dosłownie to jest sformułowane. Dedicated transports may include one for each other choice. Czyli jak za nawet za jedną elitę też można wziąć No bo dla możesz dać na przykład, na przykład termosom. Na przykład. Wałek. Za flyera też. No właśnie. Za flyera mogę dedicated transport wziąć? Możesz, możesz. No tak to jest sformułowane. Jeżeli ich czytasz dosłownie. Może będzie jakieś sprecyzowanie, bo tutaj są oczywiście bardzo ogólne zasady tak na szybko, ale jeśli nie będzie to sprecyzowane... W yes, 30 są takie Rights of War, że na przykład cała piechota musi być Jump Infantry, wszystkie czołgi muszą być, muszą mieć tą zasadę Hover, czy coś takiego mm. i dedykowane transporty mogą być tylko Drop Podami albo Flyerami, to się chyba nazywa descent of Angels, tak czy coś takiego, że wszystko musi być latające, albo prawie że latające. Okej. Okay. To był taki podstawowy detachment patrolowy, który ma taką restrykcję, że wszystkie jednostki muszą być z tej samej frakcji czyli na przykład Space Marines i nie ma żadnych komand Benefitów Komand Benefity to jest coś do czego przejdziemy na koniec jak sobie omówimy te trzy detaczmenty które jak do tej pory pokazali drugi Batalion Detachment troszkę większy to jest od 3 do 6 trupców, od 2 do 3 HQ Elity 0.6, Fast Attack 0.3, Heavy Support 0.3, Flyer 0.2. Znowu y, Dedicated Transporty dla każdego slota wykorzystanego mogą być. Y, wszystko musi być z tej samej frakcji i dostajemy 3 Command Pointy jako Command Benefit. Y, detachment Brigada, to już jest y, dosyć kolosalny, bo mamy od 6 no. do 12 trupsów od 3 do 8 Elite, od 3 do 5 Fast Attacków, od 3 do 5 Heavy Supportów, 0.2 Flyery, 3 do 5 HQ znowu mamy dedicated transporty, które można brać, poza tym wszystko musi być z tej samej frakcji i dostajemy 9 command pointów no jest to ciekawe jest, są to tylko trzy przykładowe z tego co Games Workshop mówił, będzie ich Chyba kilkanaście. Mają być generikowe i. Kilkanaście jeszcze generikowych i jeszcze frakcje w swoich bukach będą miały też swoje mm. foki. Więc jest szansa, że na przykład będzie taki fok, który odzwierciedla Battle Company. Teraz też na mieliśmy coś takiego, na przykład e, Orki, chociażby no, znam tylko Orki, te, takie rzeczy. I mieliśmy tam po prostu normalnego, według normalnego foka mogliśmy to włożyć, ale był też ten tam Great 1 detachment który był też jakimś tam innym fokiem, innym fokiem gdzie były e, 3, 3 HQ mogłem wziąć, ale za to musiałem wziąć minimalnie trzy trupsy e, do chyba 12 czy 9 trupców, mogłem wziąć, 9 chyba, więc na tej zasadzie nie będzie formacji, będą takie rzeczy, które będą nam dawały komand benefity specyficzne do naszej frakcji. Myślę, pewnie. że to jest trochę odwołanie się do trzydziestki, do bo tam, tam nie mamy formacji jako takich, mm. mamy coś, co nazywa się Rights of War, ale one się cały czas obie, ob, opierają na właśnie Force Organization Chart, i jedyne co, to przesuwają ci typy unitów. Na przykład, że jakaś Elita staje się trupsem, tak? Że na, przykład, na przykład, że raptory stają się trupsami. Tak, mhm. jest taki horror cult to się nazywa i możesz sobie raptor wybrać jako trupsy, tak? A, ale w dalszym ciągu musisz mieć dwa trupsy, HQ, coś tam, tylko że przesuwasz jednostki na, na, na, tym, na tym foku. I mam nadzieję po prostu, że dadzą. Każdy Legion, czy tam chapter, czy mhm. może każdy, każdy tam plemię orków dostanie jakby swój funk, to by było fajne. Wiesz to, no już jest troszeczkę taki zalążek, ja wiem, że Shadow War Armageddon to jest zupełnie coś innego, ale jest już widać, że Games Workshop myśli o czymś takim, bo tam mamy te umiejętności specjalnych e, teamów, które będziemy robić, tak? I przynajmniej w workach, jak zwróciłem uwagę, są podzieleni na tam skali Badmunsów, Gofów i tak no, bo ludzie dalej. ludzie chcą tego, ludzie chcą, tak. chcą mieć tą swoją, wiesz. W Spain chyba też tak było, nie? Że zależy tam, który chapter też miał jakiś tam, tak. tam Jak grasz no. white z karami, to chcesz. Oprócz tego, że <coughs> oni są pomalowani, szybcie. oprócz tego, że są pomalowani na biało, na biało, to chcesz mieć coś, co sprawi, że oni są. Ten tak jakiś. No. I myślę, że myślę, że yy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę tą główną frakcję, czyli imperium i głównych antagonistów, czyli powiedzmy chaos, tak? 30 to podkreśliła, że każdy chce mieć te swoje. żeby ten, ten legion czy ten chapter był chociaż troszeczkę unikalny. I wystarczy, że dadzą jakąś jedną, dwie zasady i już ludzie będą zadowoleni, tak? Ty masz tych badmonsów czy coś, żeby Badmusi mieli jakieś tam coś. Żeby tam, nie wiem, snakebajci mieli coś jeszcze tam innego, hmm. tak? I to wystarczy. Naprawdę nie hmm. jest dużo roboty, a ludzie będą zachwyceni. I. Yy... Command points. Szwagier, powiedz nam coś. O... Command pointy to będzie coś, co będziemy mogli wykorzystywać w trakcie rozgrywki. To jest mechanika za nas, z innych bitewniaków wydaje mi się, i karcianek typu Magic, że jeżeli Command Point mamy, możemy go przykładowo wykorzystać w taki sposób, żeby przeszkodzić przeciwnikowi w wykonaniu jakiejś akcji. Tak jak na przykład Antispele się rzucał w Magicu, że nie wiem, przeciwnik mówi szarżuje Twoją jednostkę teraz. A Ty, ty wykorzystując Command Point a na przykład w jakiś sposób negujesz mu tę szarżę albo masz lepszego BSa przy overwatchu, cokolwiek. Yy, może będzie coś w stylu doktryn yy, ultramarinsowych z yy, obecnej Myślę, edycji, że będzie w, w opór, przerzutów. Możesz, właśnie, że możesz wykorzystać command pointy na to, żeby Twoje jednostki mogły przerzucać strzały albo przerzucać jedynki w strzałach. Gdzieś sukupy. było wspomniane, nie wiem czy w artykule, czy gdzieś, że command pointy będą też znowu specyficzne do każdej frakcji, że będziesz mógł sobie wykorzystać. Każda frakcja będzie miała swoje command benefits mhm. zależnie od tego, jaką będziesz miał tą zbudowaną armię, taki będziesz miał command benefits. Tyle na takim poziomie, na takiej poziomie komplikacji, więc im, im bardziej będziesz do, do większego foka się stosował, tym więcej będziesz miał tych będziesz miał te common benefit'y. Więc to też jest fajne, no bo, to są też, są. bo to też na przykład daje Ci takie różne rzeczy, które mogą e, ujednolicić, czy nie ujednolicić, e, zrobić Twoją armię wyjątkową od, od, od każdej innej, tak? Co to następne jest? Yy, dalej mamy duże modele. Yy, coś, co mi się bardzo, bardzo podoba i coś, co było chyba in the making, że... Tym razem jakby nie mamy pojazdy, nie mają tego armor values, które miały do tej pory, tylko mają normalnie wundy. Tylko, że nie mają Wundów 1, 2, tak jak mają żołnierze, to tych łundów na przykład duży pojazd może mieć 20, tak? A, I jak wychodziły te monstrous creatures, te Riptide i tak dalej, to wydawało mi się, że już idą w tą stronę, bo pierwszy kodeks, najstarszy kodeks, który jeszcze funkcjonował w tej, w siódmej edycji, Oh, Każdych Space Marines, Chaos Space Marines, a demoniczny dinobot. Nie, to nie jest monstrus creature, to jest pojazd. Yy, dwóch tałów siedzących w mechu, to jest monstrus creature, to nie jest pojazd. No. The fuck. Taki tak. Taki, taki, taki, taki, taki. <laughs> Także myślę, że po prostu już mieli to na uwadze, że, że jednak ta mechanika, wiesz. Nie wypaliła. <laughs> Nie, ta mechanika, wiesz, że oglądasz sobie, nie wiem, bierzesz ka dwie karty bankomatowe i patrzysz, czy trafił Cię w bok, czy trafił Cię tam z przodu i tak dalej, i tak dalej, a zostało to zastąpione i co więcej, to też jest zapożyczone z Sigmara, im bardziej nasz pojazd jest obity, ostrzelany, podziurawiony, tym gorzej się sprawuje w trakcie walki ma zmniejszony movement, ma gorszy tam chyba weapon skill, ma mniej ataków, tak, bo na przykład, nie wiem, tytanowi ręka odpadła, tak, czy, czy z Tompie odstrzelili jakieś tam gany, które miała na sobie. Także to jest taka, myślę, że to jest takie nawiązanie do tego weapon destroy, który kiedyś mieliśmy, choć może w dalszym ciągu znaczy, będzie do tej pory, do, pory jest to. do tej pory było w siódmej edycji weapon destroy, bo była tam chyba na piątce, ale to jest jeden wynik na sześć, tak mi się wydaje, że to jest o tyle, o tyle lepsze, że... no coś to podkreślałem wielokrotnie. W obecnych edycjach było tak, że jeżeli pojazd wystartował na początku swojej gry i miał tam powiedzmy 4 Halpointy, taki Land Rider, Crusader, tak, który wypitala tych strzałów z siebie dziesiątki, tak? Wbijasz mu tych wundów 3, czy Halpointów 3 i on na tym jednym halpoincie jest nadal tak samo wydajny, i tak samo śmier śmiercionośnie jak na samym początku. Tak nie powinno być. Ten no, pojazd powinien odczuwać efekt każdego strzału. I tutaj przekraczając... Z tego co założyliśmy po Gorkanocie, który miał tam chyba 18 wundów, po przekroczeniu połowy zaczyna coś się z nim dziać, nie? czyli od 9 do 5 e, traci tam dwa cale ruchu, tracił jeden atak i coś tam jeszcze, mhm. następnie w, tracąc już kolejne 5 wundów, czyli schodząc do 4 e, Hal Pointów, wundów, przepraszam, znowu tracił kolejny ruch, czyli z 8 cali nagle chodzi tylko 4 cale z trzech ataków, tylko jeden czy coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale w każdym była jakaś y, degradacja to dobrze to, to jest do, dobre słowo? Pogorszenie. Pogorszenie po prostu stanu tego pojazdu i jego wydajności. To jest bardzo fajne. I to też będzie zmuszało nas do tego, żeby. Y, no jakoś ten pojazd chronić bardziej. A osobę, która chce ten pojazd zniszczyć, do na przykład czegoś takiego, że dobra, zniszczą go wystarczająco mocno, że już nie stanowi dla mnie takiego zagrożenia. Szwager jest rozpaczony, bo teraz będzie, żeby był wyzywik, będzie musiał magnetyzować drzwi i na przykład koła na rajosach. Dziury będzie musiał tak, magnetyzować. Tak, no to to taką rozwija, żeby na przykład Gulliman, jak ma 9 wundów, to porobić mu gdzieś magnesiki poprzyklejać jak raci <coughs> unty, to takie strumienie krwi przy, na również gdzieś tutaj na przykład, nie? <coughs> tak. Zrób tak. O Jezu. Zrób się sikawa i sikawa, tak? No, ale Karolowi pojeżdżają na fajce pracy i mówili, że ale to tych wszystkich swoich kilkudziesięciu taktykali i asultów już magnesował, żeby mieli te? Na co przypomniałem mu, że to są jedną No tak, ale... One po prostu giną. O, jak już jesteśmy przy Gilimanie, to kolejnym punktem programu są bohaterowie, którzy już nie dołączają się do unitów. Nie możemy sobie przypiąć jakiegoś tam na przykład kapelana do, do oddziału Space Marinów, Aczkolwiek niektórzy bohaterowie będą mieli po prostu y, jakieś umiejętności, które mają Aure. jakieś aurę jakąś, na przykład 12 cali czy 6 cali, więc jak chcemy, żeby na przykład y, nasi kultyści byli odważniejsi, to dopinamy im na przykład Dark Apostle który jako przykład był podany i on będzie, będą mogli używać wartości leadership tego Darka Postoła, która jest dużo wyższa od... Oddziały w tym jego działaniu. Nie, tak, bo nie, nie modele, wszystko, tylko oddziały. Wszystko, wszystkie mhm. specjalne zasady mają y, funkcjonować na zasadzie słów kluczy. Tak. Czyli jeżeli będę miał Curse Space Marine i on daje jakiś bonus, jakimś oddziałom, to on będzie dawał tylko bonus oddziałom, które mają w zasadach napisane Chaos Space Marines albo, nie wiem, Servants of Chaos, czy coś takiego. Teraz wymyślam to mm -hmm. z dupy, tak? Ale nie będzie można zrobić czegoś takiego, że mam na przykład Dark Chaplena i, nie wiem, oddział Dark Eldarów i on w tym momencie podbija jakoś tych Dark Eldarów, bo są 12 cali od niego. Nie będzie już można robić takich wałków jak Super Friends, tak? Elda Eldary z, nie wiem, z Triumviratem demonów, Demon Princeów Slanesha. Takie coś już odpada, bo one nie będą mogły na siebie oddziaływać, tak? Kto zasad... za tym, jeżeli foki mówią, że wszystkie jednostki muszą być z tej samej frakcji, no możesz dwa foki wziąć ewentualnie. No, no, te, no wtedy ale mało, wcześniej też mało komu... w... ale mało command pointu Pointów. Tak, ale wtedy też było, wtedy też mieliśmy allied Detachment, przecież, gdzie miałeś jedno HQ, jednego trupsa, mm -hmm. po prostu taki zmniejszony fok się. To nie zmienia tak. faktu, że tak jak nic yy, powiedział, że nie będą na siebie wpływać, bo inne mają inne keywordy na przykład, tak? E, dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Co polepsza troszeczkę w niektórym arbiom ta zmiana bohaterów, którzy będą mieli jakieś swoje aury, to jest to, że do tej pory, jeżeli ta, taka, taka umiejętność była po prostu po dołączeniu się do oddziału, to działała tylko na ten oddział. Tak? A teraz taki koleś będzie mógł stanąć między dwoma oddziałami i oddziaływać na obydwa oddziały. 3-4 zależy, ile nam się uda zmieścić, jak bardzo liczne są te oddziały. Co jest też plusem tak dla nas, na przykład, czy dla tych dla osoby, która chce go użyć. no bo Wyobraźmy sobie takiego Aposta i cztery oddziały kultystów wokół niego. Tada, lider K8 zamiast tam 5, sześć nie wiem ile będzie. No się bo wystarczy, żeby jeden model z danego Unita był w tym bąblu. Właśnie... Na razie z tego co jest napisane, było powiedziane, to modele, nie unit, znaczy, um, unity, nie modele. Mhm. Czyli będzie działał tak jak kiedyś. Znowu przykład, który ja znam, sorry, że jestem taki monotematyczny, ale Orki. Był Custom Force Field. Czyli ta aura, którą Big Mac mógł wytworzyć. I wystarczyło, że na przykład jeden ork z oddziału załapał się i ta, ten, ten mombelek się rozszerzał na całej godzie nk. 30 bojców, tak? Na razie było powiedziane o, o, o unitach, że te unity będą też mogły być afektowane przez czy za pod, wpływem tego, no, pod wpływem tej aury, nie było sprecyzowane, że konkretne modele, które są w 12 calach. No, jakaś tam logika zawsze jest, można sobie to tłumaczyć. Dalej, coś o czym wspominaliśmy, że bohaterowie w, y, nie mogą dołączyć się do oddziałów, ale żeby taki bohater samotny nie został automatycznie ustrzelony, to napisali, że bohaterowie, którzy mają 10 wundów lub mniej, nie mogą być targetowani, chyba, że są najbliższym unitem w stosunku do wrogiego unitu, tak? Nie można nic za... nie mo nie mo jeżeli Gilleman stoi na przykład Mamy za dziewięć, oddziałem... 9 wundów, czyli mniej niż 10. Jeżeli stoi za oddziałem e, taktycznych, to nie mogę w niego walić, chociaż jest wyższy. Chyba, że masz snajpera. Tak. Będą, hmm. będą oczywiście, jakieś jednostki, czy ze specjalnymi zasadami, które będą, jakby My były w stanie. Wiemy na pewno, że ratling sniper, tak? Bo on mówię, jako Tak, czyli jest jako po prostu powiedziane, że to od razu nie będzie taka zasada dywanowa, że wszyscy, tylko po prostu na pewno będą tego wyjątki. No i troszeczkę to też umożliwia nam. No co, podaj tam przykład, właśnie Gallimana, który tam ewentualnie wśród Space Marine'ów może się schować, ale podaliście przykład jakiejś innej jednostki, która jest już zbyt duża chyba... Magnusa. Magnusa, który już jest Magnusa, który Magnusa, jest będzie miał powyżej 10. Który jest, tak, ale który już jest dużo większym nawet modelem, tak? I w jest modelem. Tak, który jest łatwiej zauważyć, no i trudno, taki model będziemy musiał się liczyć z tym i on będzie już mógł sobie iść przodem, bo to nie ma dla niego znaczenia, czy będzie szedł z tyłu, czy z przodu. ewentualnie zasięg, nie? E, dodatkowo jest jeszcze Heroic Intervention, tak? Czyli ta taka... E, jak to przetłumaczyć na polski, no interwencja... Heroiczna interwencja. Heroicz, heroiczna interwencja, jeśli tak już znowu Czyli tak, bohaterowie będą mogli zrobić różne rzeczy, które e, na przykład będą mogli się dołączyć do walki wręcz, która toczy się obok, mimo że nie byli celem tej walki. Czyli będą mogli wziąć udział w walce wręcz, jeśli oddział obok niech został zaszarżowany. Co powoduje, że znowu, bohater, który nie jest dołączony do działu, będzie mógł z tym oddziałem walczyć, co jest fajne. Z drugiej strony no, zaszarżujemy taki oddział licząc na to, że a może, się nie, a może się dołączy i nam się uda, albo licząc na to, że nam się nie uda i znaczy, że, im, że, że, że nie dołączy, bo będzie miał wybór, nie musi dołączyć, tak? Czyli takim bohaterom możemy go spróbować skusić do walki wręcz, a nagle gracz kontynuujący powie, że nie, jak jednak pójdę gdzie indziej, oni tutaj się zajmą tym. Ciekawi mnie, czy challenger zostawiam, czy zrobią coś, czy albo będzie challenge, albo jakoś inaczej rozwiążą. No, ciekawi mnie to po prostu, bo zawsze, zawsze robiłem challenge'e. Wiem, że one takie mało wydajne były, bo gościu, który był w stanie na przykład sprzątnąć cały oddział, się musiał skupić na jakimś tam, nie wiem, gównianym sierżancie, tak, z chainswordem imperialnym, czy coś takiego, ale mimo wszystko dawało to takiego fajnego smaczku. No, było fajne. Mnie, mnie zresztą w denerwowało, denerwowało to, że wundy, które zostały z challenge'u przechodziły na oddział, tak. To ale mi... to też wstawili od jakiegoś czasu, bo wcześniej, <klujne> wcześniej traciłeś te ataki, w którejś edycji, No tam. tak, ale właściwie w 7 siódmyj nie było tak, że jeżeli, miałem nie wiem, jed, do postaci jedną łądową, jedną ranową. zadałem 5 ran, to cztery od rany przychodziły na oddział. Mimo, że de facto te modele mogą stać zupełnie obok kombatu, tak? Bez sensu trochę dla niego. No ale to jest, no po to jest challenge, żeby walczył 1 na 1, a nie 1 na 50 i jak mu się uda. No, omówiliśmy już wszystko praktycznie, więc y, myślę, że to jest dobry. Mm, dobry... Powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Mm? Chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Wspomnieliśmy o tym, ale nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, że. Wszystkie pojazdy, modele, jednostki, bohaterowie wszystko, wszystko, wszystko będzie miało taką samą dokładnie linię profilową z ruchem, WSM, BSM. Ranami, Tophnessem? Ranami, ilością tak, no, ran i leadershipem. Także każdy model będzie miał dokładnie tą samą linię profilową czyli to nam pozwoli na to, żeby na tej skali pokazać, co jest jednak faktycznie mocniejsze, a co nie, bo czasami mieliśmy coś, tak jak wspomniałem, że coś jest pojazdem i jest już... No, no pojazda ma swoje Halpointy, a coś jest jeszcze monstru z i ma jeszcze swoje wundy, tak? Mm. Tak mieliśmy do tej pory. Teraz będziemy wszystko mieli na tym samym, więc pojazdy będą miały wundy, tak jak każdy inny koleś. Tylko, że jak mamy kolesia... Gwardzisty, który ma jednego wunda, Terminatora, który ma dwa wundy. Tak będziemy mieli np. przykład Raider, który będzie miał mundów 14 albo 15 albo, albo coś tam. Tak. Jest tak, no. tak. Jakiś Knight, było powiedziane, że couple of dozens, czyli kilka... No dziesiąt. No myślę, że nie, 25 nie, będzie miał. Z 24, no musi mieć, bo powiedzieli couple of dozens, To jest na no, no 12 kop, tak, więc... No, co najmniej 24 musi mieć. Więc będzie ciekawie, będzie... no... Ja bym teraz, panowie, chciał z dziką radością pospekulować, co będzie w Starter Boxie, bo już mamy dosyć dużo przesłanek, co tam może... Dobrze, być? To zrobimy sobie segły do tematu, o którym chciałem szybciutko powiedzieć. Wycofuję się z hobby, że tam to wszystko walczy się. W poprzednim, odcinku, <grym> w poprzednim odcinku był rage Karola, w tym odcinku będzie mój rage troszeczkę na niektórych ludzi w internecie, bo... Zróbmy to sobie w formie timeline. U. Cofnijmy się w czasie o kilka miesięcy. Nie wspomnę w tym momencie, czy to był styczeń, czy to był jeszcze poprzedni rok. W każdym razie wyciekło zdjęcie. Ktoś wziął i to zdjęcie wyciekł. E, na którym mamy jakiegoś starego gwardzistę chyba metalowego nawet e, pomalowanego z tych a kozackich rosyjskich coś takiego tak z Wostrojan być może to był może. E, natomiast obok niego mamy plastikowego Space Marina ale ten Space Marine jest taki troszkę obso wyglądający bo owszem głowa to jest jakaś tam od chyba Space Wolfa czy coś takiego i tak drony ok, może wyglądają znajomo ale nogi są zupełnie inne Klata jest zupełnie inna, bolter jest zupełnie inny, plecak jest zupełnie inny. Tak to jak to, Michał się zna na wszystkich markach harmonów, więc tutaj trzeba... No jest to troszkę konik, więc no, odróżniam je. Tak? Wiem, które były sprzedaży, są sprzedaży, a które są zupełnie jakby no, nowe. I pamiętacie zapewne, że ileś tam lat temu była taka afera w internecie, że było zdjęcie sukni zrobione jakimś głównym aparatem, i jedni mówili, że ta suknia jest złota, drodzy, mówili, że ta suknia jest niebieska i była wielka bura w internecie. I w tym momencie, jak, się, jak wyciekło tamto zdjęcie, oczywiście od razu też wojna, że to, te nogi to wcale nie są nowe, to są z Death Watcha przekonwertowane. Tylko ktoś bardzo równo wyszlifował. Te klata, to klata to jest tak, to jest tam z Sigmaryty przerobiona plecak, to też już gdzieś widziałem i w ogóle i w ogóle. No nie, no ci ludzie byli w błędzie bo to były elementy nigdy wcześniej nie widziane, no ale niektórzy nie chcieli przyznać w każdym razie y, konsensus był taki, że nie wiadomo czy to jest legitne, czy to nie jest legitne odłóżmy to na półeczkę, zobaczymy czy coś się pojawi więcej, no i w momencie kiedy przyszło ogłoszenie oficjalne ósmej edycji Warhammera, pojawiła się strona warhammer40000.com i tam jak się weszło w odpowiednią sekcję bodajże hobby, to było pokazane typa zdjęcie przy biurku i typ trzymał e, figurkę w rękach Space Marina niebieskiego, prawdopodobnie chciał go pomalować na Ultramarina i na stoliku przed tymi rękami stały kolejne dwie czy trzy figurki już w tym momencie nie pamiętam e, chyba trzy tego samego typu gdzieś tam w tle stoi box dewastatorów jakieś tam jeszcze inne rzeczy e, i znowu jedni widzieli złotą, inni niebieską, jeszcze inni seraczkowatą kieckę no bo no, ile ludzi tyle interpretacji ja nie wiem czy to jest jakiś sposób pokazania swojej zajebistości w internecie, że nie spojrzałem, nie przyjrzałem się, ale się wypowiem. Bo wiem lepiej, co na tym zdjęciu jest. Bez patrzenia wiem lepiej. A de facto to były te same bicy, które widzieliśmy kilka miesięcy wcześniej na tym dziwnym, skonwertowanym marinie. Te same kolana, które mają dosyć charakterystyczny kształt i takie bomble na kostkach. Przypominające, przypominające, tak, odpoczy. Przypominające troszkę Marko Arumon u Netwatchów, ale to nie jest Marko Arumon. Ta sama klata y, przypominająca troszkę Mark 4, bo z takim wystającym elementem na cycu i schodzącym się zwężająco w dół. Y, taki sam plecak z jakby dodatkową nakładką na wywietrznikach górnych. Okej, okay, to widać, tak? Nawet nie trzeba specjalnie podbijać rozmiaru tego zdjęcia, widzicie je teraz przed sobą to jest to samo, co na tej skonfigurowanej figurce, co nie przeszkadzało rzeszy ludzi w powiedzeniu, że nie, ja te bicy znam, ja je mam w pudełku, to jest stare to w trzydryśla. Stare, nie będę takich ludzi tłumaczył, ale po prostu design team się musi na czymś wzorować. I podejrzewam, że oni o, to jest fajne, tylko to zrobimy w nowym wydaniu. Rozumiesz okay, to co? Chodzi? Jasne. I dlatego mówię, że na przykład klata jest mocno inspirowana Mark 4. No, I tyle. możesz wyczuć te elementy. Plecak absolutnie nie jest inspirowany. Ma to wspólnego ze starymi plecakami, że jest część środkowa i boczne kulki wybiega. I to jest wszystko. To jest całkowicie nowy mark Plesaka. W każdym razie, jak już przejdziemy do porządku dziennego nad tym, że to rzeczywiście są nowe modele, nowe skalpty i sądząc po porównaniu wzrostu z tym gwardzistą, one będą wyraźnie wyższe od obecnej linii Marynów, nawet od tych trzech marinów z 500, którzy już są troszkę wyżsi... Okej, okay, nowe modele. I teraz w jakiej formie te nowe modele będą w grze i tu już wchodzimy w etap spekulacji, gdzie ja sam nie jestem wyrocznią, pytją yy, i nie, nie twierdzę, że mam absolutną rację, mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że to będzie nowa jednostka, yy, która to jednostka może będzie miała inne statystyki, może będzie miała takie same albo prawie takie same jak dotychczasowi Marini. Na pewno będą wyglądać troszkę inaczej, bo inny mark zbroi, inny wzrost idący w stronę True Scale. Yy, druga strona barykady jest taka, że to nie będzie nowy Unit, tylko to będzie yy, jakby powolne wypieranie starszych modeli. Marysu. Co już miało miejsce. Co miało już miejsce, bo ludzie mówią, że to jest Marines 2.0, to jest tak naprawdę Marines 4.0, bo mieliśmy śmiesznych Marinesów z Rok Tradera. Mieliśmy troszkę tam. Nie nazywa ich tak. No sorry. Bo nie byli śmieszni. No. Grimdark. Tak, tak. O, właśnie masz mnie dać, <laughs> tych niskich. Dobrze. Yy, no, i, no i tak jak mówimy, byli Marinsie z tradera byli potem Marinsie z drugiej edycji, którzy stali jakby kucali do kupy. Bolter przed sobą, tak, sztywno. No, no, no na te, które postacie jeszcze do tej pory, chyba któryś tam kapitan z Facebooków to nadal ma tą pozę, że w tej no ręce, bo... ręce trzymam mierz, w tej ręce trzymam Bolter i stoję przodem do Ciebie. Podziwiaj me jaja. No. <śmiech> trochę tak, trochę masz rację. No okej, okay, to to była druga no, ale edycja, to był, potem wiesz... była trzecia edycja i to są już mniej więcej, powiedzmy, te, które znamy teraz, tylko troszkę zmiany były wprowadzone, były nowe wypraski i tak dalej, ale wszystko jest kompatybilne ze sobą. No i wreszcie czwarta jakby inkarnacja Marinesów, powiedzmy, Obecnie. to będą ci, którzy będą w starterze do ósmej edycji. Co jest istotne? Wydaje mi się, że przy tym, że tors jest wyższy, nogi są wyższe, plecak też ma troszkę inne proporcje. Po pierwsze, na ramienniki będą kompatybilne, z tymi rękami, albo w ogóle całkowicie ręce będą kompatybilne i bronie, które do tej pory można kupić, czy w boksie dewastatorów, czy w boksie Asoltów i tak dalej, też będą kompatybilne. No mówiłeś, ktoś mówię, że to zapewnał się analizę, że właśnie porównał, jakoś powiększył to zdjęcie, pomierzył coś. E, to z kolei tak, bo też było, było takie zdjęcie, ale to już naprawdę malutkie zdjęcie. Dwojga ludzi, dziewczyna i chłopak stoją przy stole do grania, w, ubranym w jakieś tam tereny, tam Skysheet Landing Pad jest na środku e, i są ledwo widoczne figurki, które jak internet wnioskuje, będą w starterze no, do ósmej edycji. Sądząc po kolorkach, sądząc po rozmiarach, kształtach zbliżonych tych figurek, to są Ultramarinsi, kontra Deadgard. No takie ploty istniały. Co by się z grubsza zgadzało, bo... Nawet z przy... tym artem, który towarzyszy każdemu newsowi, że mamy... Część temu jest ultramaryńsowa niebieska, a, niebieska, a, a, a druga część jest, jest taka zgniła. Tak, no. Taka jedna rzecz, czy to będzie nowy, czy ci nowi Space Marine, to, no to będą tak jak wspomniałeś nowy oddział, czy to będzie nowa po prostu wersja Space Marine'u znaczy, w ogóle? Warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, jak się przyjrzymy temu zdjęciu z biurka, gdzie facet no. maluje te figurki, wyraźnie widać, że na, na ramiennikach tych nowych Marinesów mm. jest wyrzeźbiony nie kalkomaniat, który wymiarowy, tak jak przy Assault on Black Ridge, symbol oddziału taktycznego. Czyli to będą prawdopodobnie taktykale, ale być może to będą nowi taktykale, tak? Bo mieliśmy, że Belisarius Cole od 10 tysięcy lat pracował nad jakąś metodą lepszych Maryńców. Ja w mu pomógł, więc być może to będą po prostu nowi tacy troszkę bardziej Marynus w Maryńca, tak? Adeptus Astartis 2-0. No, powiedzmy, ale może być tak, jak mówisz, czy, powiem tak, bardziej prawdopodobne dla mnie jest to, że to jest po prostu. Zaczyna się, tak jak się to na ładnie nazywa, faceout od starych figurek. Mm -hmm. Wchodzie wchodzi Nikt nie wersja... zabroni grać ze starymi. Nawet w tym momencie, jak wystawimy z Rogue Tradera Oczywiście. Marinesów, można nimi grać. I po prostu będzie nowa wersja figurek, która od teraz będzie stanowiła standard. Wszystkie nowe figurki Space Marinów czy jakichkolwiek innych chapterów Space Wolfów i tak dalej, będą wykonywane na tej podstawie, w tej skali. Dlaczego nie? Coraz więcej figurek dostajemy nowych, które są przeskalowane. Poza tym Różnica między gwardzistą obecnym a spacemanem jest tak mała, że musi być jakieś zróżnicowanie. I to było w końcu. No, jest nie nieflafowe. Nie no. w końcu miałoby to no, sens. No, ale do rzeczy. E... Zawartość startera Starter już dokładnie. właściwie znamy z przecieków dla sprzedawców. Tak, tak e, czyli tak, w podstawce będą kultyści. E, prostu, Nurglowi tacy po, Tak, Noga, nowi pół, Nurglowi pół ząby, tak? Hmm. Nowi Nurglowi kultyści, tak. tak, tak, tak, tak, tak no, przecież, no, bo to widzieliśmy na tym filmie, na tych, a są te fotki takie, które tak. dawali, że widać te modele defgardów już ładnie pomalowanych. Będą, Będą kultyści. Plague yy, y, Terminatorzy. W ogóle kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu chyba, za, nie wiem, 2-3 lata temu wyszedł taki news, że mają wyjść y, jakby... Centu, tacy centurioni obliteratorzy, ale dla Plague Marinesów mieli się nazywać coś tam yy, Plague Wardens czy jakoś mm -hmm. tak. No i teraz wychodzą nam nowe Terminatory, tam yy, ludzie rozkminiali, że jeden ma jakąś dziwnie wyglądającą broń, więc może będzie jakiś, nie wiem, Toxic Cannon czy coś w tym stylu. Yy, I mi się wydaje, że to mogło być to, bo jak wiemy, jest chociażby z modelu <coughs> Blood, Blood Firstera, który <coughs> wyszedł chyba w 2015 roku, że na Wypras jest data 2012, więc on był 3 lata wcześniej już tak, tak zrobiony, to... więc myślę, że być może ktoś kiedyś tam zobaczył tych, tych których jest, teraz widzimy. To jest to, co ja zawsze mówię, że GMS Workshop już to przygotowane na lata do przodu, więc oni mhm. doskonale wiedzą, co robią. Teraz tylko po prostu na informację I to, że na przykład wycieka taka informacja w zeszłym roku czy półtora roku temu, ktoś po prostu musiał przez jak gdzieś tam mm -hmm. przypadek zobaczyć coś i nagle powiedział, tak? Mm. Ale do rzeczy, będą Ale... jeszcze poza tymi termosami, plague wardenami, załóżmy nazwijmy ich, będzie jeszcze oczywiście jakiś lord. Tak, ma być lord i mają być... Plague drony. Yy, plague drony, które wcześniej były dostępne tylko z Forge World. Więc mm -hmm. w Żywicy i z Forge Worldu. Więc yy, prawdopodobnie z plague może być tak, tak niektórzy ludzie spokojają na, na forach, że będzie tak jak z y, devcoptami dla orków. One były tylko i wyłącznie dostępne w, w tym zestawie y, Assault on Blackreach. Tylko tam nigdzie nie można było kupić plastikowych dronek. No i teraz ewentualnie w tych boxach, które wychodzą dla e, w tym Battle for Valdrus czy Valdrus. Bedros. Bedros. Bardzo no. mnie zastanawia, czy dostaniemy te figurki jako takie, nazwijmy to, legitne figurki, które sobie mogę złożyć na 10 milionów różnych czy, sposobów, czy, czy to będą snapfity takie jak eee, były w Dark Vengeance, które były świetnymi modelami. Więc ale bardzo trudno je było kostomować, bo trzeba je było kroić po prostu. Mhm. Więc wracając do tego zdjęcia z biurka, gdzie facet maluje te figurki, dwóch Marisów, którzy stoją na tym biurku mają identyczne pozy. I to nie są pozy, które raczej byś uzyskał sklejając oddzielnie rączki, oddzielnie wszystko, więc tu jestem na 99% pewien, że to są, przynajmniej w przypadku tych ultramarisów Snapfity. Snapfity jak Dark tak? Jeżeli wiesz co, jeżeli chodzi o kultystów, czy jakieś ja takie rzeczy... we wszystkich starterach tak naprawdę, jak to. Jeśli chodzi o kultystów, to jestem w stanie, wiesz, jestem w stanie stwierdzić, że tak, bo tam masz mało opcji tak naprawdę na tych kultystach, tak, możesz mieć albo ciężki stawer, tak, albo tak, tak. tak. Jest, jest, mało, jest mało zróżnicowania, tak? poza tym kultyści sami w sobie ten boksik kosztuje 25 zł, masz 5, tak, hmm. więc jak chcesz mieć wszystkich z pistoletem i ten, no to nie musisz wydawać fortuny, żeby sobie 10 uskładać i 10 uskładać z ganami, oprócz tego, że wyglądają nudno, bo masz na przykład w tym samym oddziale masz trzy czy cztery identyczne modele? Nie. To? Nie masz. W, w oddziale od 10 masz wszystkich takich i wszystkich innych. Dopiero jakbyś większe oddziały. Ale jeżeli oddziały, rozdzielasz oddziały na tych, co mają pistolet i czopa, A, okej. Okay. O, co tym, mówię. A, to o tym mówię. Nie e, natomiast jeżeli... Bo podejrzewam, że tak. Plague Marinesów będzie można kupić osobno w pudełku. Tych terminatorów plagowych też myślę, że będzie można kupić osobno w pudełku to wydaje mi się, że jeżeli będzie można dostać te modele tak jak na przykład z Burning of Prospero, teraz można dostać tych Mark 3 czy Mark 4 z Skalta osobno, jako box, to oni nie zrobią tego jako snapfity. No wydaje, ale... wydaje mi się, że niektóre, niektóre modele mogą być rzeczywiście takie snapfitowe, składać Sztucją, do takich innych. Wsłuchając technologię do y, Dark Vengeance, czy możemy kupić chosenów, którzy nie są snapfitowi teraz, takich nie, plastikowych? Nie, Ty nie możesz. Dziękuję. Będziesz mógł, dostaniesz takie modele i tylko tam je możesz dostać. Podejrz ja tak podejrzewam. Kultystów nie kupisz normalnie innych kultystów, jak masz w podstawce Dark, Venge Dark Vengeance. Tak, to prawda, że sierżanta kultystów musisz. Nie ma, kupić po prostu. Dark tam są i kupujesz te zestawy, chcesz zbudować. Tak samo było, jak, tak samo było z Dark Vengeance, jak ludzie chcieli sobie zrobić na przykład tych. Deathwing. Kupowali trzy boksy na przykład tego, brali terminatory, brali te wszystkie oddziały, snuffit, snuffit, snuffit, malowali i koniec. No. Wiesz, znaczy jeszcze jest, jest ten motyw, że wy, wyszli nam Rubik Marines, mm -hmm. wychodzi nam Magnus, wychodzą nam Rubik Marines i oni są tradycyjnie z różnymi opcjami. Wychodzą nam termosy do, do, do Thousand też one też są z opcjami. Elementowi. I teraz tak, na horyzoncie jest Mortarion, widzieliśmy kosę na zdjęciu, no nie kryjmy się, to będzie mortarium, tak? Była to taka fotka mikroskopijna, którą można było zobaczyć. Wyjdzie drugi primarcha chaosowy. Podejrzewam, że wyjdzie za jakiś czas jakiś primarcha lojalistyczny, Albo Lion, albo Korax, albo Jagatajk. No, któryś, który nie umarł, tak? I myślę, że jeżeli zlinczowe jednostki dostały ten zestaw różnoopcyjny, to myślę, że ci Plague Marynsi. Plague Marinesi i, yy, i, i Terminatorzy będą różnoopcyjni, wydaje mi się, strzelam teraz, wyjdzie starter, zobaczymy. Natomiast Lord, Plague Dronki i Kultyści będą składasz tak i nie masz innej opcji. Albo tniesz nożyki. Jest taka szansa. Ale ja bym ja, ja raczej optował za tym, że nie będą dostępni. No dobra, ale co będziemy mieli po stronie lojalistów, czyli Space Mario, Co będziemy tam mieli? Z tego co wiemy, dwa oddziały tych nowych Taktykali: tak oddział Devastatorów, oddział assaultów i nie wiem, czy HQ jakieś. Libra I kapitan, kapitan. Libra, kapitan i, I chyba coś tyba. jeszcze. Nie, Libra i kapitan. Tak? Nie będzie mm. drodza żadnego? Wy, Wydaje mi się. Aha, Dropod będzie. pod będzie Drop pod będzie wtedy. Drop -pod tak. się tak. Z tego A co No ciekawe, czy chaos będzie miał jakieś pojazdy? Z tego czy... co widziałem, z te... no dronki. No, no, ale ty mnie nie No, Dropo też nie pojeździsz. No, Trzeba, nie, pojeździsz. <laughs> nie sens, wiem, że miał być jakiś pojazd, to będzie Dropo, tak. Bo widziałem na zapowiedziach y, tych, którzy dostają tam sklepikarza. To pewnie dostaną ci, hałasznicy dostaną w opór tych y, kultystów. Podejrzewam, że będzie ze 20 co najmniej. No, 20 musi być, tak. Hmm. Będzie pewnie. Terminatorów będzie 5, <coughs> 10 tych tylko i. Plagasów może być 10-15 może, hmm. Bo tak to w tym momencie, jeżeli jest tak mało tych plagasów, to jeżeli mielibyśmy sobie kupić boksa, nie wiem, synek z bratem kupują boksa malują armię, no to w tym momencie tak samo jak było w Blackridge, że orkowie praktycznie byli dominowani, tak? No, ale jak, miałeś nie, tylko, bym... tylko, jak miałeś tylko Blackridge, nie, nie, że dodajesz modele, tylko kupujesz no, Blackridge szło... i chcesz grać, no, tak? Bo, no sobie do 500 punktów chyba było. No, yy, orkowie dostawali po prostu Bencki, także. Ale w razie było to samo może być to samo, natomiast oni zauważ, że oni idą jakby żeby t, coraz bardziej tą grę mm, balansować. balansować, więc może, no. no zobaczymy w razie, y, pudełko... Na pewno te pudełka, Vince kupi jedno, ja kupię drugie. I się ja, ja mu dam z <laughs> Edgardów, on mi da Marysus. Pudełko będzie w cenie 400 zł, z tego co już wiemy, e, w, bo ma, ma, ma, po prostu ma kosztować tam. 127 dolców? Coś tak. takiego? Z naszego sklepikarza pewnie taniej. No 400 zł. Aha, to u niego 400. Tak. Czyli na będzie drożej. Tak. Okay. Ale nie wiem, nie, nie, nie jestem pewien, jak, jak nam Tyspi mówił, ale że będziemy około 400 zł coś płacić, więc będzie, będzie dobrze. Mm -hmm. 375 mam pierwszą cenę, powiedział. Więc, bo, bo będzie tam dużo figurek, naprawdę dużo 475 figur. czy 375? 400. Tak, 375. ale... 75, tak, ale tak, tak. 500, nie prawie 400. No, no tak, no sorry, to no. ale, ale jest tam, wiesz, opór figurek i jest to... Tym bardziej taka wysoka cena, dosyć zaporowa jest zmuszeniem do tego, żeby to kupił dwie osoby. Po prostu. Kupcie we dwóch. No bo 500 zł na przykład dla początkującego gracza to jest ogrom pieniędzy. No stary, dla mnie to jest ogrom pieniędzy. No. Jak 300 to wydam, ale 5 to... No. Już trochę mnie przytkałeś. Trochę mi, trochę mi hardon spadł na, na starter bonusa. No, 475 z tego, co wiem, będzie kosztował w GIL, a nie u nas. Nie w naszym lokalnym. No, zobaczę. Więc... Ale to jest tylko co wiem, to może być zupełnie nieprawdziwe, jeśli ktoś wie, zna jakieś map, potwierdzone info, niech nam da znać w komentarzu, bo wtedy rozwiążemy się jakieś ploty. To są tylko jakieś tam gdy, gdybanie i to co wiem z niepotwierdzonych informacji, no ale. bo na przykład niektórzy ludzie też się mylą, którzy mówią do sklepów, więc to tylko Kryspin jest na przykład. to specjalnie sieją tak. złe ploty. defetyzm. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście tak samo podjarani ósmą edycją jak my. Bo my jesteśmy bardzo... E... Jesteśmy tak podjarani, że już zmęczeni. <grym grym grym zresztą> jesteśmy to... jesteśmy bardzo podjarani. No, myśmy, to, to też mnie rozwala, kiedy ci ludzie na internetach, że, wiesz, tam nie wiem. 3, 5, 10 lat narzekali, że Games Workshop nie ma obecności w mediach socjalnych i w ogóle nie daje żadnych informacji. Informacja jest dopiero na tydzień przed rewisem czegokolwiek i nie, oni nie potrafią klientów obsługiwać tak jak trzeba i w ogóle nie, nie cierpie Games Workshop'u i tak dalej. Ci sami ludzie teraz kurwa, no nie mogę wytrzymać tak dużo informacji, no niech już wypuszczą to, a nie tylko te artykuły artykuły stawiają, no nie można aż znaczy, tyle podawać, Ale fakt, faktem stary, że zobacz jak podejrzewam, że u Ciebie też, jak te wszystkie newsy zabiły jakąkolwiek jak sytuację Shadow or Armageddon. Ja w ogóle o to tym prawda. nie myślę. To prawda, to prawda, że całkowicie moim, moim zdaniem zrobili sobie bardzo, ogromną krzywdę sobie zrobili, tym właśnie, co o czym mówicie, bo e dokładnie mam takie tak samo uczucie. Zacząłem robić tereny, zacząłem myśleć o armii, za zaangażowałem się w zorganizowanie tego turnieju w przyszłym tygodniu i powiem Wam szczerze, że nie mam zupełnie energii, jak wiecie, takiej, takiej wewnętrznego drivu, żeby to zrobić, bo Wali mnie już to tak naprawdę. Shadow chcę będzie jako odskoczny, jako ten Kill Team siódmej edycji, a ja chcę zagrać w 8. Ja po prostu chcę teraz już doczekać się swoich modeli, swojego podręcznika, bo modele mam, swojego podręcznika chcę się doczekać, chcę zagrać, chcę wystawić modele na stół, chcę stworzyć rozpod roz, roz podstaw i rzucać kostkami grając w 8 edycji. Nie szedł dobra w Ostatnią rzeczą, o którą chciałem wspomnieć, jeżeli już jesteśmy już w ósmej edycji, to jak ósma edycja ma się do e, Horus Heresy. I tutaj dostajemy, żeby było ciekawie, z, z forge worldu z GW i z Black Library sprzeczne informacje, bo jeden newsów był taki, że Horus Heresy zostaje w siódmej edycji i myślę, że głównie jest to podyktowane tym, że niedawno wyszła... Kolejna, Kolejna książka Inferno, więc nie mogliby wydać książki, która była bardzo długo oczekiwana i w tym momencie powiedzieć, dobra, ta książka już nieważna, zasady są nieważne, ludzie by, ludzie by po prostu chyba im spalili headquarters, zwłaszcza, że te, te książki, te książki nie, są nie są tanie, tak, to nie jest 50 czy tam 70 złotych, tak jak zwykły Dex. Tylko 300. No, więc byłby Rage, ale... Z jednej strony mamy newsy, że zostaje w siódmej edycji, a z drugiej strony jak kupicie sobie jakiemukolwiek tą czerwoną czy czarną książkę do herezji z, z wersji cyfrowej, to jest taka informacja na czerwono, że zasady zebrane w tych książkach będą wkrótce nieważne. Oczywiście cały lore i piękna oprawa będzie zdobyć waszą półkę i możecie mieć po prostu dla flafu tą książkę i się cieszyć w ogóle. Co, co, w wersjach elektronicznych będą zdobyć moją półkę. No. Aby chcesz sobie kupić tyle tabletów, ile masz książek i. Ile wiesz? Po prostu. <laughs> nie, stary, no jakbyś. Kurde, to nie wyjdzie. Jakby, jakbyś kupował też sobie wersję WTS News ten. Więc nie wiadomo. Ja, ja się spodziewam, bo mają ogłosić dokładnie, jest jakiś event, tam chyba 24, czy tam 23 maja, mają do, dokładnie powiedzieć i ja myślę, że przez ten rok, do 2018 jeszcze herezja będzie w siódmej edycji, natomiast jak wyjdzie Angelos, ta nowa książka, to przejdą do ósmej. Bo w tym momencie musieliby. No, ale przepisać... Przepisy osób to dotyczy? Cztery osoby na całym świecie, które grają w trzydziestkę. W Polsce pewnie tak. Ale nie, kwestia jest po prostu taka, że jest w trzydziestce strasznie. morale ma strasznie duży wpływ na to, co się dzieje, mm. więc... a morale zostało bardzo zmienione w ustawie tak. edycji. Więc muszą usiąść i tak, przepisać wszystkie legiony. No muszą to już, przepisać to to Solar Axilia, czyli tą gwardię z 30. milenium. Muszą całe mechanikum przepisać. Więc jest naprawdę. i demony muszą przepisać, bo demonami też można grać przecież w, no, no, w, w 30. Więc naprawdę roboty jest dużo. <coughs> Chyba, że zaczęli już to robić wcześniej. Na pewno. Na pewno już wiedzą dokładnie, co robią i to nie jest, wiesz, to nie jest reakcja... Natomiast myślę, że będą starać się odczekać, żeby po prostu ludzie nie mieli Rage'a, którzy kupili dopiero Inferno. Oczywiście, że tak dadzą jakiś rok, żeby mogli sobie pograć, i już się metalnie przygotować, mm. żeby, wiesz, ten żal z dupy się wylał przez, wiesz, 12 miesięcy, nie przez miesiąc po prostu. Nie, no stary, wiesz, jak, jak, jak dawali vouchery za ten, za, za kodeksy, które mm. kupiłeś, no to, wiesz, jak w tym momencie Forge'a musiał vouchery za każde Inferno dać... No Za to tego dadzą rok, żeby... żeby nie dawać żadnych voucherów. No. No to by upadłość. Syndyk <śmany śmany> wyprzeda figurki. <śmany wybrzemy się na wiosku> Dobrze moi drodzy Zakończmy ten fantastyczny odcinek. Który trochę już długi nam wyszedł w sumie odcinek. Chcielibyśmy w komentarzach, żebyście pozostawili Wasze opinie na temat ósmej 8 edycji. 8 edycji. Jak Wy się czujecie z tym? Chciałem tylko przypomnieć. Czy palicie swoje armie? Tak. Jak Wy przedajecie tanio, to dajcie znać. <gry> I tak. Ale powiem szczerze, że tak jeszcze na zakończenie. Ostatnio robiłem porządek u siebie tam na strychu w, swoim, w swojej jaskini i się zastanawiałem, czy... Tak wiecie, może... T... Przyszła mi taka myśl przez głowę, czy nie otworzyć jakiegoś pudełka i pochować wszystkie kodeksy i wszystko z siódmej edycji i tych starych edycji, po prostu schować i tak wiecie, żeby mieć to uczucie, że zaczynam od nowa, nie? No bo to jednak jest przełomowa, do, jakaś przełomowa, taka duża zmiana, przy której znowu jestem, o tak wiesz, mocno zaangażowany, żeby po prostu schować te wszystkie deksy do White czy cokolwiek, odciąć się grubą kreską po prostu od tego i zobaczyć, co teraz będzie się działo i tak dalej. No nie wyrzucam, bo Boże, nie będę niczego palił, bo, bo nie jestem idiotą, ale tak wiecie, że mentalnie się do tego inaczej przystosować. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie? Ja sobie deksy zostawiam na pamiątkę na półce. Jedyne co, to trochę żałuję, że jak wyszły Traitor Legends, to zagrałem z wami dużo bardzo tych yy, kill teamów, ale zagrałem bardzo mało dużych gier, na przykład nie wiem, na 1000-2000 punktów, tam 2500 punktów. I szkoda, bo, bo w, końcu, w końcu moja armia dostała jakieś takie unikalne... smaczki, unikalne zasady, jakąś unikalną formację tak dalej, tak dalej dalej Ten Chaos Warband wyszedł, gdzie, gdzie wszyscy mieli Objective Secure, więc można już było na, na, na równi pograć na przykład ze szwagrem, z jego Space Marinami. Mm. I tak naprawdę to nie udało mi się... Nie są w danej w a po tego, problemy. że nie zdążyłeś, jak wyszedł kodeks Marinesów, formacja Battle Company była już w szóstej chyba edycji, nie? Mm wyszedł, no to a dobra, maluję demi company. No i malowałem, i malowałem, i malowałem, i malowałem, już jestem tak blisko, zostało mi 10 modeli. Nie będzie tej formacji. <gry> Ale stary, no ja robiłem tą ja robiłem tą formację z raptorami, że muszę ich mieć 15. Mam zrobionych chyba 8 czy 9. Nie <gry> też się wszystko poszło walić. No cóż. Ale Czy... i tak jesteśmy napaleni na tą... Wiesz, wiecie. incentyw był, żeby przynajmniej pomalować, popchnąć te modele do przodu. Oczywiście, że tak. Także czekamy, czekamy na połowę czerwca. Myślę, że jakoś mniej więcej w tym czasie, może troszkę później niż zwykle ukaże się nowy odcinek Złotego Tronu, bo pewnie już będziemy chcieli pierwsze doświadczenia z grania również podsumować i przekazać Wam. Dobrze, a teraz rzecz specjalna. Przerwamy na chwilę i wracamy do Was za pięć dosłownie sekund. Przepraszam bardzo, fałszywy alarm, Warhammer będzie postanowiło zamiast wydać nam kolejną porcję zasad, Puścił nam co? Warzone Democles. I nie ma nic interesującego tam. I jeszcze Faction Focus o demonach, więc tak. jak lubicie demony to. Jest co poczytać, a na razie żegnamy się z wami, żegna się Zygi, Vincent, i Vincent. Na razie, widzimy się w ósmej edycji i w ósmym odcinku. Łooo! Coincidence? I don't think so. <laughs>